I witamy bardzo serdecznie w sto trzydziestym czwartym odcinku podcastu bezimienny. Słuchajcie, są specjalne zawirowania z tym odcinkiem, zresztą dostaniecie ten odcinek dosyć późno. Jest to spowodowane przede wszystkim świętami, Wielkanocą, tego typu rzeczami, no i mieliśmy ostre braki personalne. Dlatego w dzisiejszym odcinku nagrywa ze mną Rafał Radomirski. Cześć wszystkim. Słuchajcie, będzie u nas gość, będzie, będzie z nami nagrywał... Daniel Czarnecki? Tak, zgadza się czołem. Okej. Okay. Za pierwszym mikrofonem będzie oczywiście Christian Kender. E, Danielu, e, tak pokrótce jesteś po raz pierwszy u nas, przewinęło się tu dużo osób, ale ty jesteś po raz pierwszy, więc fajnie by było jakieś tam parę słów o sobie, e, co robisz, co grasz, czym się zajmujesz, i jakieś takie hobby, cokolwiek sobie wymyślisz. E, tak, to zainteresowanie popkultury, punchowe, bitewniaki, RPGi. Gry komputerowe. Kiedyś udzielałem się wem kwadrat, potem z yy, przyczyn personalnych nie za bardzo mogłem, czasu trochę nie starczyło. Tak to głównie, głównie jestem zwolennikiem, orędownikiem wr Tyle. Chyba tyle, co mogę sensownego powiedzieć. Daniela, wszyscy na pewno znają, co, co są u nas na grupie, bo się tam mocno nasz orędownik wiaru tam wy, wy, wy wypowiada zawsze, nie? No, no wiesz, jak coś człowiekowi daje przyjemność, to czemu o tym nie mówić? No tak. Dobrze przynajmniej, że go nie masz zakopanego w szafie, tak jak ja, bo ja do zwykłego pada się nie mogę dokopać czasami. No dobra. Krystian, zaczynamy. Ej, tak, dobra, więc słuchajcie. Będzie Daniel dzisiaj z nami, Daniel jest mocno wiarowy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o różnych grach, o wiarze, o tych głupotach, które tam miały miejsce i tak dalej, i tak dalej. Ale powiemy sobie też o takiej grze, którą muszę niestety już mieć ucisnąć. Dawaj, Krystian, recenzuj ją, bo daliśmy Ci kod, więc ta gra nazywa się Vaporum. Może coś Wam ona mówi... To jest Dungeon Crawler, gatunek, który w sumie już jest na wyginięciu w sumie jest na wyginięciu, wyjdzie może jednak rano rok i wcale się nie dziwię. A czemu się nie dziwię to wam powiem w trakcie odcinka, bo udało mi się w nią pograć i no, no powiem wam później. Więc słuchajcie, dosyć nietypowo, bo niedziela wieczór 28 kwiecień 2019 rok, więc jedziemy Hyde Park, co ostatnio się u nas działo. Rafale, jak tam po trzytygodniowej przerwie? A wyjątkowo dobrze, dziękuję. Eee, ostatnio narzekałem, że konsoli w ogóle nie odpalałem, a teraz było wręcz przeciwnie, i, i, i co najmniej ostatnie dwa tygodnie to, to, to praktycznie codziennie była grana, chyba że. Nie wracałem do domu z jakichś przyczyn imprezowo-wyczynowych. Eee, odpalałem głównie Xboxa. Odpalałem głównie Xboxa, dorwałem się znowu do, do Horizona czwórki e, i tam sobie e, odświeżyłem tą całą historię, trochę, trochę więcej aktywności, jakichś tych sezonowych i tak dalej. Muszę przyznać, że wyjątkowo wkręcająca gra. No, ale to, to jak wyścigi, to wiecie, dla mnie zawsze. Yy, ale, ale to nie wszystko. Odpalałem też coś takiego jak y, Sniper Elite czwórka. I to był pierwszy raz w sumie taki mój z tą, z tą serią, co w sumie jest trochę dziwne, bo ja zawsze yy, lubiłem wersję snajperską i, i wiele strzelanek próbowałem gdzieś tam właśnie z tej broni korzystać, więc niejako wychodzi na to, że, że, że tutaj yy, powinienem już dużo wcześniej gdzieś tam się za to zabrać, yy, ale tak nie było i, i wystartowałem teraz i od razu muszę przyznać, że był to dobry start, gdzieś tam kilka yy, dłuższe posiedzenia. Takie kilkugodzinne się udało, jakieś dwie misje pierwsze zrobione, bardzo fajne, fajnie, że takie powiedzmy, że e, mocno specyficzne też no, strzelanki, nie tylko halo, można gdzieś tam w Game Passie znaleźć no i przede wszystkim ten klimat drugiej wojny tak, który tutaj wiecie tam mocno jest eksploatowany w, w, czy w Battlefieldach czy, czy ostatnio tam w różnych innych historiach ale jednak yy, tutaj zupełnie inaczej bo się nie bawimy w jakąś tam fabułę tylko po prostu zrzucają nas na mapę i po prostu masz jakieś tam cele do wykonania, idź sobie albo w lewo albo w prawo taki trochę otwarty świat i, i z tą swoją snajperką wiesz, wykonaj zadanie nie? więc to mi się, yy, muszę przyznać bardzo podoba i na pewno ten tytuł będzie gdzieś tam do końca ukończony. Może nie, nie w jakieś tam, tam bardzo mocno jest duży nacisk na realizm przy wyższych poziomach trudności, takie wiecie, to opadanie yy, naboi, jakieś tam zadawane obrażenia i wiatr i różne tego typu e, historie, no, no troszeczkę nie czuję się takim hardcorem żeby jeszcze y, uderzać w te, w te wyższe poziomy trudności, ale nawet na tym klasycznym jest, jest bardzo przyjemnie, jest satysfakcjonujące, szczególnie te kamery mordu, takie w stylu Mortal Kombat, Fatality, czy tych ciosów X-Ray, No to to jest, y, to jest jeden taki y, odchył od Forzy, a, a drugi taki odchył od Forzy, to jest taka gierka, którą w zasadzie odpaliłem po to, żeby zobaczyć jakie to jest gówno i, i, i zrzucić to z dysku, żeby trochę miejsca więcej na tym dysku mieć. Eee, bo kompletnie tytułu nie znałem, nie słyszałem o nim. Eee, jest to gra o tytule Headlander. Headlander to jest metroidvania. Eee, ale znów pomyślana w takim ciekawym stylu, że, że, że nas czymś zaskakuje i nie jest tylko typową platformówką. Tak, Bym rzekł nawet, że bardziej jest to miks gry logicznej plus strzelanki, chociaż tam zręcznościówka też się pojawia. Na czym polega cały trik? Polega na tym, że sterujemy głową, głową kosmonauty tak jakby i ta głowa ma swój własny napęd rakietowy, dzięki czemu może sobie latać i się poruszać. Tak po prostu ktoś sobie w tej przyszłości wymyślił i poruszamy się po planszach, które są w całości gdzieś tam pod, no jakiś tam jest świat, który po prostu jest zamieszkały przez roboty i te roboty oczywiście mają głowy, które możemy odstrzeliwać yy, i wskakiwać na ciała tych robotów i to jest chyba główna taka mechanika, która tą grę napędza. Tak? Roboty są różne, bo są cywilne, są na przykład małe odkurzacze, takie jak rumba, są pieski małe, są oczywiście te, które strzelają do nas, czyli roboty ochrony. A te roboty ochrony się dzielą na różne kolory, które z kolei te kolory nam yy, dają dostęp do poszczególnych części mapy, czyli zaczynamy od czerwonego, pomarańczowy, żółty. Możemy się po prostu, trafiając na robota o odpowiednim kolorze, dostawać w jakieś nowe miejsca mapy. To takie trochę klucze dostępu, czy coś w tym stylu. Natomiast muszę przyznać, że ten element strzelanka jest bardzo fajnie to jest taki right stick shooter, kiedy kiedy od razu po prostu sobie strzelamy odbijając się od ścian jeszcze te lasery wykorzystujemy jakby te plansze bo, bo całość się sprowadza do, do kolejnych plansz takich pokonywanych w lewo, w prawo i, i całej mapy natomiast aspekt tej latającej głowy Plus odblokowywanych w jakichś tam dodatkowych perków umiejętności, powoduje, że naprawdę na początku kilka razy się zaciąłem, pomimo, że rozwiązanie było banalnie proste i to, co mnie blokowało, to to kwestia tego, że takiego akurat jakby sterowania i rozdzielania nie było w żadnej innej grze. tak, Że się okazuje, że no masz drzwi zablokowane, ignorujesz to wejście, a, a musisz się przestawić na to, że być może jest jakaś malutka szparka, przez którą właśnie tylko nie całym ciałem, a, a sobie tą głową powiedzmy przelecisz albo w jakiś tam inny sposób, wiesz, wykorzystując jakąś umiejętność. Więc to bardzo fajnie się hmm, Śmiga robi, nie wiem na ile długa jest ta gra, bo jeszcze jej nie przeszedłem, więc to nie jest pełna recenzja, ale bardzo ładnie wygląda, bardzo fajny, ma styl graficzny i taki dopracowany, może tam nie ma jakiegoś, wiecie, fotorealizmu na tych twarzach, ale, ale wszystko widzimy raczej z takiej dalszej perspektywy, więc to raczej chodzi o to, jak całość wygląda. Nie zauważyłem, żeby to wspierało HDR-a, ale jednocześnie jest pięknie nasycone kolorami i jakby w ogóle kolory to są czymś w tej grze, co, co głównie buduje tutaj atmosferę. No właśnie mi się bardziej kojarzy ten retrofuturyzm, bo nawet ten wygląd samego astronauty to jest yy, rodem jak przedstawiano ono w latach y, 60 w A Amerycach. chodzi ci o retrofuturyzm, o styl graficzny, Bezidenty, że to że jest mo takie jakby, Modele, wszystkie postaci, takie jest stylizowane. Tak, w lata 70 stylizowane, no. No. to się zgadza. Oni mają takie swoje jakieś tam, wiesz, pluszowe dywany, ale... ale... No, no, to się zgadza, że to wszystko jest tak zrobione, jakby przyszłość, którą zaprojektowali w latach 70., nie? No to, to mi się podobało. Jeszcze go nie wiem, czy to czy nie Tower of Monster, czy jeden i drugi miał jakieś takie dość zabawne filmiki e, reklamujące. Jeszcze. Yy, z czego jednym to chyba było właśnie reżyserem, chociaż tutaj mogę się mylić most ja bo to, to nie chyba filmików, było.. Ale ogółem... Nie widziałem filmików, ale za to humoru jest trochę tego napchanego. No właśnie właśnie z to pamiętam z materiałów promocyjnych, że to tam z humorem stało. O... Trochę stoi, trochę tam jest historii takich, trzeba się tego doszukać, ale wiesz tam powiedzmy wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia yy, tak naprawdę tylko po to stworzonego, żeby zobaczyć w nim, że, że, że roboty chodzą i ocierają się o pluszowe dywany, nie? bo to jest wiesz, pokój przyjemności. Aha, a już, a już myślałem, że samo naładowanie się przez ładunek elektrostatyczny. Nie, nie, nie. nie. No, poza tym też wiesz, no, są, jest tam załóżmy atak ręczny, no i wiadomo, że jeżeli jesteś w ciele robota walczącego, to on potrafi bić i kopać, ale jeżeli wchodzisz sobie do yy, ciała zwykłego yy, robota, bo to kompletnie nie przywiązujemy się do nich, tylko wiesz, wchodzimy w każde, tam jakaś panienka sobie chodzi, bo roboty, wiesz, zauważalnie mają płeć, ciała, jakieś tam trochę erotyzmem jest to takim mhm. przesiąknięte. Naszowinizmem, yy, w sensie... bo jeśli jest w retrofuturyzmie, to też czas, yy, gdzie kobiety nie były najlepiej traktowane. Czy, czy są yy, jakieś raczej, właśnie żarty z tego typu wiesz, kwestii Na razie czasowej? jeszcze nie zauważyłem, ale były takie miejsca, pomieszczenia tylko dla panów, pomieszczenia tylko dla kobiet, no... Ciężko stwierdzić, bo tak jak mówię, no to, to ten futuryzm powoduje, że na przykład tutaj sprzątanie jest y, dla jakichś robocików zostawione, małych. W związku mhm. z tym kobiety sobie tylko chodzą i wyglądają jakby szukały y, uciech tak? I, mhm. i tyle w sumie. Ale jest ich więcej, więc to tak nastraja, jakby chcieli bardziej je pokazać. Y, trochę irytująca, choć nie mogę powiedzieć, że nie jest spójna z tym wszystkim. Jest ścieżka dźwiękowa, ale ona się składa w dużej mierze z takich bardzo długich dźwięków jednotonowych i jak wziąłem pauzę i poszedłem sobie coś robić, bo, bo wiecie, no jak to się zdarza czasami, jakąś tam herbatę, coś, przerwa taka kilkunastominutowa. To autentycznie wróciłem i wyłączyłem konsolę, czy tam dźwięk w telewizorze, już nie pamiętam, bo, mhm. bo ten dźwięk po prostu był nie do zniesienia. Jeszcze jak grałeś, coś robiłeś i to było przerywane jakimiś yy, efektami dźwiękowymi od, od wydarzeń na ekranie, mhm. y, które stanowią w zasadzie no, pierwsze tło, te wszystkie strzały z laserów i, i jakieś tam teksty po drodze, które są rzucane. Yy to sam dźwięk po prostu muzyczny był doprowadzał mnie do szału, jakby mnie zamknęli w pokoju z tym dźwiękiem. To było, wiecie, coś takie... Takie uuu, takie brzęczenie. W... I, I cały czas jest to... Uuu, I wiesz, i, i tak jakby sprawia wrażenie, że ono za chwilę zmieni swój ton, wiesz, że mhm. zagrał jakąś melodią, a ono cały czas jest to stałe, <ś》>, więc po prostu... Takie buczenie naprawdę, naprawdę. Tr e tranzystorów. Nie, to właśnie nie jest buczenie transwestorów, tylko to jest tak, jakby jakiś gościu na, wiesz, nie wiem. Męczył trąbkę. Takim dziwnym, po prostu wcisnął, usnął, umarł na jednym przycisku, nie? I wiesz, i, i tam gdzieś to sobie w tle tak leci, no ale zobaczymy. W każdym razie, naprawdę to jest fajne i włączyłem to w, do, dosłownie wczoraj, nie? Mhm. Myślę, wypieprze to po prostu po pięciu minutach, tak jak parę innych gier, które w ten sposób zainstalowałem. No bo to jest taka zaleta Game Passa I, i włączyłem to, zobaczyłem tam jakieś kilka napisów, w ogóle wyjątkowo długie loadingi, jak na taką teoretycznie małą grę. Gra się wczytuje tak samo długo jak Assassin's Creed Odyssey, no ale potem już po zgonach nie ma problemu, to chyba jest kwestia tego jakby bootloada pierwszego. I, i wsiąkłem, w ogóle od razu mnie nie było chyba ze 4 czy, czy 5 godzin i nie, nie mogłem w ogóle, wiesz, przerwać, dopóki tam jeszcze nie dokończyłem sobie jakichś tam kolejnych case'ów, więc więc naprawdę fajnie i, i, i będzie na pewno wykończony tytuł, może nie zmaksowany, ale przyjemnie się tam to wszystko znajduje. E, no, no, a w ogóle fajną opcją jest to, że jak latasz tą głową, to, to ona też ma swoje, nazwijmy to, funkcje, i podstawową jej funkcją jest ssanie, czyli odkurzacz który pozwala ci, yy, wiesz, odessać głowę od innego robota. Bo to jest jedna Twoja Aha. broń, nie? nie? masz lasera ani nic. Czyli po prostu lecisz tą głową, na wiesz, unikasz laserów, które ktoś tam do ciebie, wiesz, strzela, nie? Bo to jest jakby standardowa sytuacja. I jak do niego podlatujesz, to jest taki bardzo, powiedziałbym, satysfakcjonujący yy, ciężar yy, i, i, i grawitacja, która tam się odpala. Yy, no bo odpalasz odkurzacz, czyli przysysasz się do tego głowy, głowy, jednocześnie masz już jakiś pęd swojej głowy nadanej, więc wykonujesz taki ruch jakby wiesz, jakbyś na orbitę księżyca wchodził i robisz 180 stopni wokół jego głowy, w tym momencie ona się odrywa i wiesz, i ją wyrzucasz nie? w drugą stronę zupełnie wiesz i wskakujesz na jego miejsce. Yy, tylko, że to nie jest stała animacja, tylko to ci może wyjść wiesz, w taki w inny sposób, zależnie od tego jak się ułożysz, jaki będziesz miał pęd. To, to, to, to właśnie, mi przypomina ja, trochę ja... taką o mój Boże, jak to się nazywało Oh. Hammercopter, czy jakoś ta... była jakaś taka gierka na e, PlayStation Minis czyli to na PSP i PS3 takie paromegabajtowe paromega, gierki, gdzie właśnie było o, oparte totalnie na fizyce miałeś tam helikoptery, które przyczepiały do siebie miecze, młoty i tak waliły jak ty opisujesz to, no, no to mi kojarzy to jest... się z takimi e, jak to się mówi, shootemapami? Ja no, myślę takiego. tylko opartej mi bardziej na fizyce i jak, e, mój boże, jak asteroidy. Masz sporo wiesz fizyki, bo. bo, bo y to jest podstawowa mechanika, jakby, mhm. że że latasz sobie tą głową i ona się, wiesz, no sobie lata, tak? Ma swój ciężar, opada na ziemię i tak dalej. Eee, przy, przy tym saniu, no to wszystkimi przedmiotami można właśnie rzucać i, i je podnosić, te głowy odrywać, I, i to jest też satysfakcjonujące czasami, tak że zamiast gdzieś tam się pchać, właśnie w strzelanie laserem, to wszystkich po prostu oblatuje samą głową. Eee, co więcej, mamy elementy odbijania się przepraszam, promieni laserowych od ścian i innych takich luster i to jest również podstawowa mechanika nierzadko jedyna, żeby gdzieś tam dostać się do kogoś, nie? Więc, więc jakby uczymy się takich podstawowych y, praw fizyki, jeżeli jeszcze ich nie znamy i, i fajnie, że to jest gdzieś tam tym wypchane, że no, taka gra musi czymś takim stać. Tutaj no, pojawiają się tam elementy, wiesz, bardziej zręcznościowe jeszcze w, wcześniej, ale głównie to jest kwestia, żeby rozkminić sposób, jak coś zrobić. No dobra, nie ma co dłużej o tym gadać. Zachęcam tego y, Landera do pogrania, bo to wyszło również na PC-ty, wyszło na PS4-ki. Nie wiem, jaka jest cena na PS4-kach, czy, czy to gdzieś tam było kiedyś, czy nie ale, ale ogólnie gra jest fajnie oceniana i warto gdzieś tam o niej sobie przypomnieć e, no i co poza tym kinowo w ogóle wy, wyłączony e, e, poczekaj, pomimo, poczekaj. że była premiera to e, ta... jeszcze e, Rafale, trzy tygodnie temu jak nagrywaliśmy odcinek ja spytałem się ciebie na chuj robisz tego pre na Avengersy no i co się kurwa stało Eee, stało się to, że chciałem mieć tą miejscowę zajętą, ale. A ty za to zapłaciłeś? Nie, no ja to z karty robię, nie. Aha, czyli masz w dupie. No, ja doma. to mam w dupie, wiesz, to, to było za Afryko, nie? To jest trzygodzinny seans, o mój Boże. plus reklamy i tak dalej, jeszcze zaczynający boże. się o 20 i to jeszcze ładny kawałek od domu, więc y, to stało od początku pod dużym znakiem zapytania, y, czy ja w środę, wiesz, mogę sobie tak zorganizować to, tym bardziej, że chciałem pojechać, wiesz, no ze, ze swoją, nie? A to wiadomo, że trudniej jest zorganizować. No i tak jeszcze jeszcze za bardzo się siły, czas nie pojawiły, nie? Do tego, żeby to, to ogarnąć. No ale tutaj, wiesz, no, nawet jakbym obejrzał, no, to co bym wam powiedział? No to samo co wszyscy. No na pewno jest to wielki, wiesz, fajny finał i <śmiech> trzeba to zobaczyć, no. Eee, tak, ja w ogóle, e, czekaj, ja w ogóle chciałem powiedzieć, a propos tego filmu, nie, e, Twojego wyjścia do kina, Rafale, że e, nie wiem, jak jest w Polsce, ale na przykład w Anglii faktycznie jest problem z dostaniem biletów e, do kina, tak żeby sobie fajnie usiąść i. i, i Wiesz co, na i... środę był dramat. Jak ja to zrobiłem tydzień wcześniej, próbowałem potem, nie wiem, chyba z dwudniowym wyprzedzeniem w poniedziałek. To w ogóle nie było na środę już miejsc, może w pierwszym rzędzie jakieś pojedyncze i to mówię o kinie tym moim pod Warszawą, nie mówimy o wiesz o, o centralnie w Warszawie, gdzie wiadomo, że że jest jeszcze większy tłok, tak samo na czwartek nie było dobrych miejsc i, i gdzieś tam też jakieś w połowie sali, bo na czwartek też zaraz też nie pojechałem. Nie? Mhm bo tak sobie pomyślałem, że może przez ciebie ktoś nie poszedł do kina, tak? a ty po prostu sobie, a dobra w chuj mam, nie idę masz rację, bo to jest kupiony bilet, więc to miejsce jest niekasowane co prawda przez nich, że, że, że, że wiesz kod kreskowy nie jest czytany, oni wiedzą, że ja nie poszedłem ale kupiłem bilet i miałem, mam do tego prawo czyli, czyli ty dla beki mogłeś kupować sobie codziennie tak na Avengersy mm. Tak, ale tam jest pewna blokada. Mianowicie nie możesz kupić sobie biletu yy, na jeden seans, jeżeli poprzedni się nie zakończył. Czyli jeżeli ja w poniedziałek, nie wiem kiedy tam załóżmy, ty z tygodniowym wyprzedzeniem zrobiłem Aha, sobie wiem, na Avengersy, wiem, wiem. to ja przez ten tydzień nie mogę iść do kina, bo jeszcze wiem. seans się nie skończył. No tak, okej. Okay. No Więc to jest to, to... bardzo duże ryzyko. Czyli to ma nawet sens. Ale no to możesz odwołać bez problemu w każdym kinie, wiesz, te bilety, jeżeli, jeżeli coś ci wychodzi. Tak kilka razy miałem, że y, tylko byle to zrobić przed startem seansu w miarę wiesz, możliwości. Dzwonię po drodze, słuchajcie, ja się nie wyrobię na 18, czy możecie mi te bilety anulować? Ja se kupię tam wtedy na dziewiętnastą bez problemu, nie? Aha. Aha, no dobra, nie ma problemu, cyk. Ja w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć na temat tych Avengersów, no bo ty, ty Daniel, widziałeś ten film? Nie, ja w sumie zrobiłem bojkot kin w ogóle od Spider-Mana Homecoming pomimo jako wielki miłośnik Marvela i mam całą, kurśwa, szafę zapełnioną komiksami i to nie taki, taki, ja e, małe to miszcze, kurśwa, e, wydania specjalne, które są limito e, limitowane i ciężko dostępne z niskim nakładem mam u siebie jak na przykład Aliena z takim ze <kłynie> naprawdę fajną kartkami, które mają kolorowe boki, a na których nakłady jest no, dość ograniczony i tak samo ma Marvela, ale nie, patrząc na to, że teraz nie kosztuje trzy, ponad 30 zł, żeby pójść do kina, to ja powiedziałem dziękuję i po to płacę Netflixa, żeby mieć tam filmy. Mm -hmm, mm -hmm. I, i pomimo, e... że super jaram się, to nie poczekam aż to będzie normalnie dostępne, a nie, nie dla Krezusów tylko e, tak, ja w ogóle chciałem dodać e, a propos właśnie Avengersów, że e, tam, e, tam gdzie ja jeszcze nie oglądałem tego filmu i na pewno nie pójdę do tego do, e, do kina, bo, bo na Marvela na ogół nie chodzę do kina, jak już coś to prędzej bym na Shazama poszedł niż na niż na Avengersów ale chciałem powiedzieć, że no film na webie jest napisane, że zajmuje 3 godziny, 2 minuty wyobraźcie sobie, że powstała specjalna aplikacja która po prostu ci mówi w którym momencie możesz wyjść do łazienki bo nic się nie będzie działo oglądając film dosyć śmieszne, dosyć bekowe ale Możemy to znaleźć swoich odbiorców no bo 3, 3 godziny z małym hakiem, plus reklamy. Jak walniesz sobie, nie wiem, prawie litrową kole z popcornem na wstępie, no to wytrzymaj. Życzę nie, powodzenia. To, to, to, to jest problem, no szczególnie wiesz, niektórzy mają trochę tam mniej pojemne, wiesz. Panie Herze, a weźmy. No, weź e, dziewczyny zawsze biegają. Weź pod uwagę, Więc? że autentycznie no. taniej ci wyjdzie. Bo moja kobieta mi to posyłała, ofertę, że możesz pójść na pierwszych, drugich, trzecich Avenge e Avengersów, tak? No i jeszcze właśnie ostatni: Endgame. Cztery filmy pod rząd, i kosztowało ci trzy dychy. Czyli normalnie w cenie samego Endgame'u masz cztery filmy. Cały dzień sie siedzenia w kinie, ale wiesz. Tań, tań, wiesz, taka to, to by, to to ma by sens. zajebisty miało sens gdyby nie to, że pomiędzy jednymi a drugimi Avengersami było 15 innych filmów, które robią też fabułę no tak to, tak. to, to, wtedy, to wtedy to miałoby sens ale tak na przykład jak... e, mój szwa, no, jej brat poszedł na właśnie taki seans w którym jeszcze był Ant, Ant, Ant, Ant-Man i Osa i jeszcze coś innego więc akurat te maratony miały różne kompilacje filmów Mhm. Ale no serio, jak wiesz, dostajesz taką cenę, z, e, w cenie jednego filmu masz kilk, e, kilka, których mogły, mogłeś ominąć, albo nie miałeś Jeszcze czasu, ciągu, albo nie, nie byłeś dnia, ściągnięty. Maraton jest nocny pewnie, tak? A nie, to wiesz, to akurat, nie, z czego, ta, tamten chyba był dzienny, że przychodziłeś z W zaraz, ciągu dnia? No? Słuchaj, w nocy kino jest zamknięte, a w ciągu dnia nikt do kina nie chodzi, więc to tak czy inaczej nie robi im żadnej roboty, chodzi o to, żeby przyszedł sobie na endgame'a i żeby sprostać ofertom konkurencji, która robi to samo. Ja na maratonie nocnym byłem raz, na Piratach z Karaibów, jak trzecia część wchodziła i, i to była w takim wtedy jedynka, dwójka i trójka. Poszliśmy w parę osób znajomych po pracy, więc ten nocny maraton faktycznie miał... Miał takie ciężkie szanse, znaczy małe szanse na to, żeby się udał bez, bez spania i faktycznie na, na drugiej części gdzieś tam się kimnąłem po, po drodze chyba. Mhm. Natomiast to jest tam zajebista kasa dla nich, te 30 złotych no bo idziesz do tego kina na, nie wiem, 10 godzin czy tam ileś i co będziesz jadł? No to marża jaka jest na żarcie to tam jest horrendalna. Ale w ogóle zjesz Ona coś jest w kinie? nieporównywalna do niczego innego. No w niektórych kinach tam, wiesz, poza chipsami tam są jeszcze jakieś pierdoły, aczkolwiek yy, nie za wiele spotykałem się tam z opcji nawet hot dogów jakichś czy czymś. Yy, pamiętam, że, że my w przerwie, bo tam były jakieś przerwy między filmami, yy, leciliśmy na stację na hot dogi. No, nie, to ja na przykład z kumplem zawsze i, e, bierzemy narpy w KFC na wynos, plastikowe kubki i 2-litrowy e, napój. napój. I normalnie sobie rozlewamy w trakcie i jemy. Bo to nie, nie, nie idzie, żeby pójść i w tym kiosku... No to wiesz co, z KFC to ja bym kurwa was wypierdolił z tego kina, bo to, to po prostu jak te kurczaki muszą tam pachnieć przy wszystkich. Ale wiesz jak świetnie klimatycznie się je KFC oglądając Green Book? Nie no, pewnie tak. Oglądałeś? Tak, bo jest świetny Bóg. Naprawdę świetny nie, film. Jeszcze, jeszcze tego filmu nie oglądałem. No, ale, ale faktycznie to, to jest upierdliwe. Ja pamiętam, jak na jednym sensie chyba poszedłem na. Mówiłem o tym, jak poszedłem na któreś gwiezdne wojny. Nie pamiętam, czy to był solo, czy, mm, czy te inne historie. Ale po prostu obok mnie przyszedł jakiś koleś z kebabem. Myślałem po prostu, że go zapierdolę laserem od razu. A, Dobra, no. to tyle. E, chyba jest więc... Chodzi o to więc tak, chciałem powiedzieć, że po prostu taka aplikacja jest, jak idziecie na Avengers i macie z tym problem, to sobie poszukajcie gdzieś na, na, na Androidzie gdzieś tam na sklep, sklepie jest eee, i można sobie ją ściągnąć Rafael, to był twój park czy coś jeszcze? Nie, no to, to na razie zostawiamy myślę, że jest ok no, no dobra, no to w takim razie przechodzimy do Daniela, Danielu, co tam ostatnio porabiałeś, co grałeś, co oglądałeś Eee, co czytałeś, przez ostatnie powiem. 25 lat przez ostatnie 20 ile ty tam masz lat to ty... eee, dobrze Rafał powiedział eee, co ostatnimi ostatnimi czasy to jeśli znajduję jakiś czas pomijając z bawieniem się i modowaniem swojej drukarki 3D no to odpalam Wiara i próbuję dokończyć wszystkie zaległe gildie i delceki w Skyrimie i już zaczynam się martwić eee, raczej zaczynam się, ba, ba się zaglądać na zegar w grze, bo to już, kućwa, jak ostatni po skończeniu głównego wątku mają zostawione jeszcze trzy gildie do, do zrobienia Miałem już 130 godzin, teraz mam pewnie spokojnie 150, jeszcze została mi gildia bardów i dokończenie gildii Mag magów oraz Daniela, co, co, co ty zrobisz, jak zaczniesz grać w No Man's Sky, czyli grę, która nie ma końca? Kto powie... No cóż... To... Znacie takie anime jak Sword Art Online? No to najpewniej tak to się dla nie skończy. Moje ciało no, przesta no, no. będzie tylko, uh, tylko naczyniem trzymającym mój umysł nie no wiesz patrząc, że ja strasznie lubię budować domki, strasznie lubię takie masz narzędzia zrób sobie grę przez, przez co odbiłem się strasznie o Minecrafta, bo Minecrafta zaczynałem jeszcze jak to było w becie, takie jeszcze, ma, jeszcze dopiero to rosło w funkcję i w, w świadomości graczy Wracam sobie ze szkoły, fajnie, odpalam. czego to była niedziela, dosłownie, w obiadek, kościół, komputer. Jest 22, ktoś wchodzi do pokoju i się py pyta, czy, czy idę spać. Ja patrzyłem, kuźwa, ale dopiero co było 12.00. Jak zamknąłem, to wy musiałem wywalić grę z komputera, bo wiedziałem, że, zosta e że będę uzależniony od tej gry. A właśnie teraz się boję, co przy, przy no Man's Sky, gdzie w Skyrimie grafika nie jest piękna, piękna ani. No, no, nie ma takiego efektu zagubienia się w nim. Ale jednak, mając ten helm na sobie i wciąż i dając się porwać z całej tej mechanice to, to już się nie zwraca totalnie na nic uwagi się traktuje to jakby byłoby się e, członkiem tamtego świata od urodzenia przez to serce ci, e, serce ci pęka kiedy podchodzisz do swojej wilkołacze małżonki, chcesz ją pogłaskać po twarzy ona odchodzi od ciebie, bo jest tak zaprogramowana to smutne. A, Danielu, Danielu, jak już zatrzymałeś się przy tym Skyrimie, to powiedz mi dwie rzeczy, bo mam i jeszcze tak może kiedyś to odpalę, ale to tak już ten... Może, może nawet cię kiedyś tam pytałem na grupie, ale e, pierwsza rzecz, jak sobie radzisz ze sterowaniem, czy nie czy to... E, nie, absolutnie. Grobisz... Ona jest, e, to jest jedno z bardziej standardowych sterowań, że celujesz mhm. movem i wciskasz move button, żeby iść. Ona jest bardzo łatwe, szczerze, bo... Bardzo łatwo w tym sensie, obrót, że. Obrót postaci. Się... Nie, ja mam płynny obrót. Ja akurat jestem antyżygowy w grach. Mnie bardziej irytuje y, obracanie skokowe i teleportacja, bo nie wiem, po prostu coś mam, że to mnie jest. To źle nam nie jest działa. Nie naturalne, no, tak po prostu. A jak, nieważne, jaką mam prędkość obracania i jaką. Y, y, y, jak to idzie, to jest spokój. Nie wiem, czy. Chyba nie, akurat na waszej grupie nie, nie wrzucałem tego filmiku jak z początku Skyrim'a, gdzie dosłownie podczas walki skaka, skakałem, obracałem się, się i robiłem totalne fikołki podczas walki i nie było po mnie nic widać, żeby coś było i to nie było tak, że dopiero odpaliłem grę i mogłem tak, tylko to już była jakaś która trzecia czy czwarta godzina w tamtym dniu. Tak jak tak jest, jest sterowanie jak? mieczem zrobione, tak przy okazji mi powiedz, co no jest to jak, normalnie? Czy nie, masz ręką? machasz ręką. Jak wtrzymasz przycisk, to, to jest tak jakbyś y, walił mocniej. Po prostu zużywasz staminy. Ale on po prostu wykonuje zaprogramowany ruch. Nie, nie. To, nie, jest nie to, jest ruch to jest twój ruch ręki. Im, szybciej, o, jeden da, jeden im szybciej machniesz, tym, szybciej, tym mocniej walniesz. No to jest piękny, Ale to jest, to jest gr gr granie movem, a jak padem no to jednak masz wiesz, ten automatyczny, mechaniczny. Nie no, padem Ale... się nie gra. R Rafa, możesz mieć w jednym rynku mowa jako miecz, a w drugim tarczy i sobie tak grać. Spoko, ostatnio... A, ostatnio z czego tarczą dosłownie materiał. możesz cel, y, wie, możesz sobie blokować konkretne części ciała, więc jak widzisz gościa, który jest wyżej od ciebie albo niżej, to dostosowujesz sobie tą wysoko, y, wysokość, bo po prostu celujesz tarczą w niego. A jak znajdujesz w Skyrimie y, czarołamacz, czy jakoś tak? Czyli tą tarczę, hmm. która pochłania y, czary. Y, y, czary to jest, wiesz, totalnie, widzisz Fireball, ale który leci na ciebie, od razu tarcza i pochłania to ostatnio taki materiał widziałem na YouTubie, nie będę wam rzucał tytułami, gdzieś to może podlinkujemy pod, pod odcinkiem o dwóch grach właśnie takich tworzonych przez pojedynczych twórców bardziej gdzieś tam na, na te PC ty, wajwy i tak dalej zrobione które właśnie operują mechaniką mieczowania się i to, jak w jednej z nich jest zajebiście zrobiona mechanika i tam jest po prostu, wiecie, fizyka cała tych uderzeń, wbijanie toporków w głowę, ciągnięcie ciała za sobą i, i tego typu rzeczy, że, że po prostu super ten model jest, wiesz, zbudowany i do wykorzystania gdzieś tam właśnie w jakiejś większej produkcji. Mam nadzieję, że ktoś go wykupi. Jak patrzyłem na to, tam co prawda to są tylko takie, wiecie, areny do, do walk, nie? Żeby coś tam sobie, eee, przepraszam, tam, czy ty mówisz o Sword and Sorcery? Bardzo możliwe. Nie pamiętam teraz, bo, bo nie mam na czym sprawdzić. Walka wiesz, to, to mieczami telekineza i co i tam było jeszcze? Nie wiem, pamiętam, że to była gra, wiesz, robiona przez jednego gościa gdzieś tam we wczesnym dostępie. No to, to, to, wiesz, były dwie takie gry i, i nie pamiętam, która była lepsza, która gorsza. W każdym razie efekt był. Chyba nawet świetny, Kłas jak ostatnio jak robił o tym materiał Właśnie chyba to był Quazza materiał. No to, to on mówi no to, o Sorten Sensory, a to drugi, to co to jest podróbką to. Mountain Blade'a, to nie pamiętam, jak to się nazywa. No, to, to kurczę, jakby coś takiego, wiesz, jak to będzie zaimplementowane w ten sposób, wiesz, w, w grach typu Skyrim, to, to, to jest świetna zabawa. Naprawdę pięknie to się rozwija. Dobra. No tak, eee, tylko że ktoś to... musi się przyłożyć do silnika e, fizycznego, bo to jest największy problem, bo to dużo no energii No tak, wiesz, chodzi o to, że, że jeżeli to już jest gdzieś tam zrobione, to wiesz, no to... to no wiesz, to, ale kupią, to... Nie? Wiesz, genero generowanie kosmosu już było w Elite Dangerous na Amidze, a, wiesz, a wróciło do, do tego dopiero chyba No Man's Sky w takiej spektakularnej... Znaczy Sprajnie. bo to jest Excel, tak? Tylko po prostu graficzny. No. no tak, ale żeby ogarnąć to wszystko, żeby stworzyć ten algorytm, który to ogarnia i to, że jak, jak podejdziesz do czegoś, to ci wygeneruje, jak odejdziesz od tego, to znowu zamieni to w ziarno. Arno o, o takiej samej wartości, który to dalej ma sens, a i nie zawali ci komputera, to jest to jest wyczyn. Weźmy pod prawo. uwagę, że chyba Oblivion e, z czasem gry chyba zaczynał się, zaczynało chodzić coraz gorzej, bo on miał cały czas zapisaną tą wartość z tego, co odkryłeś. Więc wszystko, co tam zmieniłeś w świecie ciągle ci narastało już stwarzał... i gry był tak wielki, który siedział w ramię, że y, przy konsolach to aż ci chyba kraszował grę. Bo już po prostu był za ciężki. A w No Man's wpadł na pomysł, żeby to jednak niwelować do wartości bitowych. Mogło tak być w każdym razie. No, to, że dwa lata minęły, ale jednak zrobili z tej gry coś, coś porządnego i De facto, nie spodziewałem się tego i wykraczało trochę to poza, poza zapowiedzi i, i oczekiwania, które, które, gdzieś tam na tym tytule były stawiane, bo powiedzmy sam, sam, świat i sam multiplayer to już miało być wszystko, co jest, wiesz, co, co jest do szczęścia potrzebne, a, że full game jeszcze do Wiara wrzucili i to jeszcze z obsługą multiplayera, no to, to, to czekam gorąco na to. Dobrze, że ja... wtedy nie grałem. I jeszcze chciałem zadać Ci, Danielu, drugie pytanie a propos Skyrim'a. Na jakim grasz poziomie trudności? Bo z tego, co czytałem, dobrze jest grać na easy ze względu na sterowanie. Nie, Czy wiesz co, wyższy? Ci powiem, jak grałem, jak zaczynałem grę, to grałem na drugim od końca, chyba? Czy drugim albo trzecim od końca, jak pamiętam. Czyli easy? Tylko dopiero... Nie, od, od końca najwyższego. Nie od najniższego. No okej, no, okay, no śmieję, Teraz no. Gr gram na... Trzecim od początku, drugim albo trzecim od początku, bo tam jest zepsuta po prostu skalowanie. Jak wcześniej byłem przekoksem, koksem wszystko załatwiałem, no bo po prostu rozkładałem te umiejętności, to potem przychodzi, że rośnie ci ten poziom, nie masz za bardzo w co nowego i sensownego wydać te perki, a przeciwnicy skalują się do ciebie, coraz wyżej do ciebie. I to mnie rozwalało i już zaczynało mi to odbierać radość, z czego... Yy, to mi się zaczęło pojawiać przy 70. już poziomie, więc, mhm. a że samą rozkrywkę, yy, samą fabułę zostawiałem sobie na koniec, to, yy, to dochodzę do bossa ostatecznego, próbuję go zabić, a mu nic z paska, yy, z paska życia nie schodzi. Co się okazało, akurat to był glitch gry i on w pewnym, nie wiem dlaczego, stał się nieśmiertelny i musiałem całą grę od nowa załadować, żeby mu zdejmować życie, ale dalej to... Yy, obrażenia, jakie dostawałem, pomimo tego, że miałem najlepszy e, najlepszy, e, najlepszy, ekwipunek, jaki mogłem mieć, zdobyć fabulary nie używając jakiegoś super, e, super craftowania przy pomocy zaklinaniu i tworzeniu tej pętli, że najpierw sobie tworzysz eliksir do wykuwania czegoś, pot o, potem nakładasz na niego efekt e, tworzenia eliksirów, tworzysz eliksir, który ci podnosi wykuwanie, a nie i zaklinanie, potem znowu dalej tak robisz w kółkach, dochodzisz do, e, do momentów, kiedy to są wartości zwiększające ci stukrotnie e, statystyki. I to jest... E, nie. Mhm, ale to, to, nie. To nie słycha, było to. to... To bardziej mi chodzi, jaki poziom trudności byś może, nie wiem... E... Wiesz co, to zależy, jeśli idziesz na taką... nie Wiadomo, jak idziesz na ucznika, no to nawet te wyższe poziomy to są spoko. I szczerze powiem, one o wiele więcej od ciebie wymagają. Jeśli chcesz serio dać się tej grze, to spróbuj te takie właśnie średnie poziomy. poziomy może właśnie, właśnie o jeden wyższy niż ten środkowy poziom. To jest chyba już... Bo najwyższy, najwyższy to jest mistrz, yy, kur... nie, ekspert, potem mistrz i coś jeszcze jest niższego. To to trzecie... Ten, ten trzeci jest fajny, bo serio wymaga od Ciebie jakieś, yy, jakieś uwagi i przy walce wręcz to serio wymaga od Ciebie, żebyś szybko za, yy, używał tej tarczy, bo co je, mnie trochę zadziwia w stosunku do innych wiarowych gier, to Skyrim jest bardzo szybką grą. Tam serio trzeba szybko dawać sobie tą tarczę, trzeba serio pomyśleć, żeby walnąć go tą tarczą, żeby ogłuszyć go, pilnować tej staminy i to serio daje przyjemność, bo wtedy masz to, masz to wyzwanie, a nie to, że ciachniesz mieczem i raz. Jak ciachniesz mieczem i kogoś i zabijesz gościa od razu, to dlatego, bo skradałeś się i dziabnęłeś go z że gdzie masz yy, pert, że, że wróg, z, wróg yy, podczas skradania dostaje szesnastokrotność twojego obrażenia. Podstawowego, mhm. więc to, to, to no. wtedy to jest sensowne. Ale to już jest, kiedy wie, zdobędziesz odpowiednie umiejętności. Ale jeśli dasz to już sobie na tak, chyt, chyt, pociacham sobie, no to te niskie poziomy trudności wskaźniamy to trochę jakbyś grał na trainerach. Mhm. To no za, okay, Wiesz, no właśnie... jak to, kto lubi... Na przykład słyszałem, że chmielasz kocha grać na trainerach, bo on zawsze uważa, że, że jest potomkiem bogów i jego się nie da zabić. To jest, on, to jest jego własne fabularne wytłumaczenie, czemu on, on, on jest nieśmiertelny w grach. Hmm. No Okej, okay. tak ta, tylko chciałem spytać. E, Danielu, czy coś jeszcze? A, i potwierdzam tylko jedną rzecz, że w Skyrimie VR tak samo jak zwykłym w Skyrimie bycie z łucznikiem skradającym się i złodziejem to jest OP. W szczególności, że w, Sky, w Skyrimie VR, jak używasz tej mocy przycelowania, to jeszcze spowalnia ci czas, z czego możesz nawalać łukiem jak karabinem maszynowym. I w ciągu czegoś, co by w normalnej prędkości czasu bez tej umiejętności trwało o jakieś 3 sekundy, ty wstrzelisz w niego 30 strzał to nieważne jaki masz łuk, to i tak będzie okropne obrażenia. Jeszcze trafisz a, go jakimiś krytycznymi, no to już w ogóle. To jest hmm. super e, uber proste. No, no okej. Okay. Czy coś jeszcze, Danielu? Coś jeszcze ogrywałeś? Coś jeszcze? Troszkę, e... czy, czy... Ostatnio ogrywałem Heroes Gemini, czyli e, bliźnięta i to... E, chcę poruszyć ten temat... Prostego powodu, jakim jest to, że smuci mnie, że coraz mniej deweloperów ma wyobraźnię i chęć dania czegoś innowacyjnego w swoich grach. Gemini Heroes Reborn to jest to gra oparta na licencji Heroes, czyli co by było, gdyby ni stąd ni zaczęli pojawiać się ludzie, ludzie ala mutanci i bohaterzy które leciało chyba na TVP w swoim czasie i na Ajaxen u nas i chyba skończyło się po jakichś pięciu sezonach czy sześciu nie wiem, ale to już dawno temu gra opowiada historię e, młodej dziewczyny, jak dobrze pamiętam Kate, sorry, ale tak nie no, cóż za, za, rzadko e, zwracają się do niej do imieniu, a ja zrobię za długie przerwy pomiędzy sesjami, żeby tak dobrze pamiętać ale gra łączy w sobie mechanikę portala tego momentu z Titanfalla 2, gdzie czas skaczesz pomiędzy, pomiędzy ep, e, e, czasem, znaczy albo dwiema, e, dwiema chwilami w, w czasie, czyli z dzisiejszą przeszłością, albo jak to ktoś grał w Singularity, to tam ta sama mechanika tam występuje, czyli możemy się cofnąć dosłownie przeszłość i przyszłość, gdzie mamy zupełnie dwa różne Dwa różne otoczenia. E, I w jednym momencie w przyszłości może, możemy mieć totalnie zawalony, <śmiech> zawalony tunel, gdzie. Sorry, panie, to jest ciężki głaz, nie, nie przejdziesz. Cofamy się w przeszłość? Okej, okay, jaki ładny, wszystkie wytępywane, pomalowane, świeże ściany, git, przełazimy sobie e, czego gra e, podobnie jak. <śmiech> jak na przykład Soul River nie daje nam żadnych ograniczeń w momencie kiedy możemy się przeskakiwać pomiędzy tymi dwoma światami, z czego to, to sprawia to, że ta gra jest na raz za łatwa bo możemy dosłownie cof cofnąć się w czasie, otworzyć sobie taki okno do, do drugiej strefy czasowej zejść za przeciwnika, wziąć wielki ciężki e, cie, wielką ciężką szafę przy pomocy mocy kinetycznej i naładować to energią o, szybko prze, e, przerzucić się w jego strefę czasową i tak zrobić pikabuu i nagle dostajesz, dostajesz e, prostu twarz szafą co daje taką radość. To jest tak... To jest gra trochę dla sadystów, bo można cofnąć, wziąć się, cofnąć, złapać gościa, podnie, podnieść go, cofnąć go do zupełnie innej strefy czasowej. jebnąć go papa Pa, pa! albo bawić się w skrytobójce, gdzie przechadzamy się i tylko pilnujemy, gdzie nas widzą, gdzie, czy nas widzą idą, i czy tam, gdzie chcemy pójść, nie, jest, nie pokrywa się z ich ścieżką patrolowania. Przez to gradaje bardzo dużo możliwości. Możliwości pod względem rozgrywki, i możemy iść właśnie na RAMBO. Na Rambo, albo odgrywać sobie sceny z X-Men, pierwsza klasa. Nie, nie w pierwszej klasie, tylko w Days of Future Pass, gdzie, gdzie Nightcrawler robił dosłownie przy... pikabu, pikabu, pikabu. I mordował jednego za drugim kopnia, kopniakami, tak, że tamci nie wiedzieli, co się dzieje. Tutaj, dalej, tutaj jest ta sama możliwość. czego im dalej w las, tym nasza bohaterka dostaje więcej możliwości, prócz tego cofania się, przeskakiwania między dwoma strefami czasowymi, może właśnie podglądać na bieżąco te, te dwie strefy, czy widzi, że na przykład nie, przychodzi ten moment, gdzie leżą te głazy, żeby, które uniemożliwiają jej cofnięcie się, albo przeskoczenie drugiej linii czasowej, no bo jednak w głaz nie możemy się wteleportować. Dostajemy możliwość zwalniania czasu, z czego to nie działa po prostu tak, że o, łatwiej jest nam coś zrobić, tylko y, zachowujemy się y, jak post postać, która super szybko biega, czyli jak skaczemy podczas zwolnienia czasu, no to wtedy wyskakujemy na 2 metry do góry bo poruszamy się po prostu tak szybko, wszystkie na, e, nasze ciosy są teoretycznie mocniejsze, łatwiej, wolniej opadamy na ziemię, więc możemy zredukować ilość obrażeń, które odniesiemy przez upadku z dużej wysokości. E, to też fajnie wykorzystuje się na przykład w elementach platformowych, gdzie nie tylko e, musimy pomyśleć, że okej, okay, tu jest... E, rozwalony, podwieszany mostek, który w drugiej linii czasowej jest w zupełnie innym miejscu, więc szybko włączam spowolnienie czasu, wyskakuję na dwa metry do góry, zamieniam, przeskakuję w drugą linię czasową, ląduję na tym samym mostku, przebiegam kawałek, znowu wyskakuję, żeby skoczyć na ten sam mostek, który będzie znowu w innym mie miejscu. Przez to trochę mm, Mamy te klimaty jak z Prince of Persia, bo to też mam, daje fajne momenty parkurowe, z czego nasza bohaterka dosłownie może wspiąć się trochę na ścianę, a nie po prostu o, o ściana, to ocieram się o nią i podskakuję. Nie, ona serio tak próbuje pobiec po niej jak, jak bohaterka Mirror's Age. I to daje naprawdę fajny, fajny klimat. Niestety nie ma tej samej mechaniki, więc jak więc nie możemy robić tych samych parkurowych bajerów. A co jest wielką szkodą, bo to jeszcze bardziej wzbogaciło mechanikę? Z tym, że te z osłabianiem czasu, przeskakiwaniem między nimi, tworzeniem później kul energetycznych, którym możemy od tak uderzać wrogów, to, że możemy nimi samymi nich samych podnosić e, za pomocą kinezy odrywać od nich na przykład urządzenia, które nie pozwalają ich normalnie wcześniej e, podnieść, tylko dzięki temu, że zakradniemy się sprytnie za nich, za nimi. E, ogółem ta gra naprawdę ma tyle w sobie zupełnie innych mechaniach, które naprawdę były w innych grach, tylko teraz są połączone. To aż żal się robi, że ta gra w sumie tak pędzi do przodu bo kiedy tak usiadam do niej no to te etapy są dość krótkie yy, tak co chwilę widzimy ekran ładowania, bo, no, bo tak naprawdę gra musi załadować dwa obszary zamiast jednego o, który musi mm, musi mieć od razu dostępne, a nie tak, że może być jakaś chwila spowolnienia nie, to jest akurat fajne, że gra nie ma żadnych jakichś takich wizu widocznych spadek, a nie spadek jakości, z czego zaznaczam, że gram na PS4 podstawowej, nie na żadnej Pro ani na pc więc nie ma co liczyć. O, bo ty masz dobry sprzęt. Nie, nie, nie. No to trochę boli, że właśnie gra, pomimo że to jest tylko na cyfrze, tylko na PS, a nie, no to jednak masz dość długie czasy ładowania, te obszary są dość krótkie. To jednak jest przyjemnie, a z czego gra też wykorzystuje patenty rodem z Deus Exa, Mankind, Mankind Divided Human Revolution, gdzie możemy widzieć gości przez ściany, których zaznaczymy, właśnie możemy ich zaznaczać z <try> Mamy okularki, które podkreślają ich e, stan emocjonalny, czyli czy zauważyli nas, nie zauważyli, czy są spokojni, czy właśnie teraz cały czas patrolują ten obszar. Oni nawzajem do siebie mogą krzyknąć, więc jeśli po cichu chcemy kogoś zakraść, możemy podejść do niego, szybko go złapać w górę i spowolnić czas, naładować... <try> Nałatować mocą kinetyczną, albo szybko od razu go wyrzucić w jakąś dziurę, co jest dziwnie przyjemne. Albo walnie go w ścianę, żeby przez chwilę go otumanić, złapać kolejny przedmiot i żeby go dobić y, tym przedmiotem. Z czego nie polecam rzuceniem składanymi krzesłami, bo zadał, za mało obrażeń zadają No niestety, i nie uczy fajnych mechanik walki. Mhm. A i fabuła jest dość taka me jest ma niektóre fa fajne, pomyślane patenty, ale też yy, czuć pewną schematyczność, że to nagle idziemy do opuszczonego ala lab yy, rządowego laboratorium, w którym coś się eksperymentowało na ludziach. Później okazuje się, że no o coś dziwnie, że my tam jesteśmy, z, e, mamy z tym dużo wspólnego i że tam wcale nie, e, nie pracowali nasi rodzice. Mm, to ciekawe, czemu mamy z tym tak wiele wspólnego. Przez to, że to jest też zabawa z czasem, to, to jest trochę ciekawe. Trochę y pomysłowe i inne, ale no, czuć tą pewną sztampę jest ten y element, że mamy gościa w friendzone, który na nam bardzo chce pomóc, super to wszystko na no tylko czy aby na pewno to wszystko jest takie y oczywiste, y jest to i takie jak nam to gra mówi. Y I trochę jest taki niedosyt, bo mając taki potencjał już w samej mechanice y nie, to szkoda, że tego bardziej nie, mm, nie połączyli tego jednak z historią, że nie dali tego aż tak oczywiste. Yy, bo nie wiem, znacie taką serię jak Legacy of Cain? No. Znamy, Soul River. Tak, między innymi. To tam pomysł yy, cofaniem się w czasie albo sama mechanika Raziela w przeskakiwaniu między dwoma światami. Była mocno zanim komporowana w historii i to, co się okazywało na końcu e, w Defiance czy, e, czy w drugim Soul Reverse, no to było dość mocno o, łamiące e, mózgownice i jak to świetnie wpasowywało się, i to, że tak naprawdę to, że my mamy e, daną umiejętność jest, jest wymaga, jest elementem, który wywołał to wszystko że my musieliśmy to, my, to zdobyć, musieliśmy to ogarnąć, żeby y, tak naprawdę nie było paradoksów czasowych. O, I zupełnie była bardzo nieprzewidywalna. Sam, y, sam fakt, jak na przykład Raziel w pierwszej części, swojej, pierwszej części Soul Rivera dowiadywał się, że wcześniej był jednym z łowców wampirów, no to dla samej postaci był to o, wielki szok, dla gracza... O! też fajne. A tym, a to ja, y, jak wyglądała sama scena śmierci Raziala w dwójce to też była, y, y, y, była ciekawa rzecz. A w Gemini? No, no, no, no, no nie. Nie skończyłem jeszcze gry, ale tym niewiele co zostało i jak, y, jak nie rozkładasz sobie gry właśnie tak y, co jakiś czas ruszysz jeden etap y, Etap i ym, co jakiś czas, no bo jednak o przeszedłem sobie tyle znowu, ten długi ekran ładowania, to wiesz, to może sobie wrócę później. To tam gra się idzie jak przez masło. Yy, ona też nie za bardzo pozwala ci aż tak łatwo umierać. Yy, gram według gry, gram na normalu, a jest tam mechanika, że jak mi spadnie życie, yy, życie do jedynki, to jeszcze mi dodaje jakieś busty to ona bardzo się stara, żebyś nie zginął i żeby nie być irytującą. A, a to jednak daje ci taki niedosyt. Ale za to doceniam, jak ta gra jest naprawdę porządnie zrobiona. Nie jest ładna, nie jest pod żadnym względem atrakcyjna, nie ma żadnych ani super ładnych tekstur, ani szczegółowych modeli, ale jest o wiele bardziej dopracowana niż masa indyków, które teraz wychodzą i zaczynam na przykład przez, przez takie gry zauważać, jak tak. Już po samym aspekcie dźwiękowym wiem, jaki budżet ma dana gra, bo jak ostatnio grałem w Dark Legion w Bedlam, z czego to są strzelanki super niskiego kalibru: jedna na psvr druga na konsolę i PC-ty, to tam czuć po tym, jak strzelasz. Po samym po prostu dźwięku że to jest tak chujowo zrobione, że go nikomu nie polecam Bedlam, bo pomimo fajnego pomysłu na ironicznej, <śmiech> ironiczną rozgrywkę i komentarz gier z irlandzką bohaterką, z super irl irl irl irlandzkim akcentem, że serio trzeba się wyślić, żeby ją zrozumieć i ludzie, którzy nie za bardzo są, nie mają dość dobrze opanowanego języka angielskiego, i nie zrozumieją jej totalnie to w Gemini widać, że ta gra jest dopracowana, że to robił ktoś sens em, z głową, że wiedział, jak ją zoptymalizować. No pomijając z tych czasów ładowania lokacji, ale ta gra, yy, w tej grze widać, czuć jakość. To nie jest najwyższa jakość, ale czuć tą jakość. I serio ją polecam, bo to, jak, bo to można spokojnie wyrwać chyba za 30 zł. Sam to wyrywałem na, yy, na PSN. -aż. Zobaczę, bo na pewno mam to w skrzyni. W swojej poczcie w rachunkach Miro Myślałem, że to Dobra, to ja po, poszukam, ale później jest, powiem. Bo... Nie, ona obecnie to chyba jest za 5 dych bez przeceny. Sprawdzę i to skoryguję, a wy może. To chyba no, okay. tyle ode mnie. A powiedz mi, czy a, za 5 dych. Ja w Arizona, ale to to może później. To może nigdy. A no dobra, bo... E, powiedz mi, czy za 50 złotych byś polecił? No tak. Serio, jak komuś nie przeszkadzałem te ekrany i chcę zobaczyć naprawdę fajnie pomyślaną e, mechanikę i która jest świeża. E, pomimo niebycia super oryginalnej, to jest serio świeża. że przez to, jak łączy te wiele aspektów, które czy to cofanie się w czasie spowalnianie go tak telekineza i rzut, rzuty energetyczne to jest naprawdę przyjemne. I to, że jednak to jest jakaś tam tajemnica i nadludzie bada, badanie nie, na temat um, ulepszania ich, no, to jest fajne. A jeśli wśród słuchaczy mam jakichś fanów serialu Hero, no to serio polecam. Mm -hmm. Bo się po pojawiałem symbole, pojawiają się nawiązania, pojawiają się, pojawiła się nawet chyba katana jednego z bohaterów. To serio, fajna gierka. Nie mogę powiedzieć, jak wypada sam finał, czy, je, czy nie jest czasem trochę sztampowy i rozczarowujący, ale na tyle, co przyszedłem i na tyle, jak jestem przy końcówce, no to serio, jest warto. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, więc Danielu muszę niestety pospieszyć i muszę przejść dalej. Więc... A, czekaj, damy ratę. Jest za 63 zł obecnie na psn -ie. Aha, no to chyba standardowo, standardowo cena tych takich... Ale tykowych. nadal, polecam sam zapłaciłem za nią 12 zł. No, Aha, 12 czyli... zł 50 groszy. Więc to, ta gra bywa na przecenach i to naprawdę w fajnych cenach. Mhm. E, dobra, więc w takim razie przejdźmy, przejdźmy dalej e, dzięki Danielu przejdźmy dalej e, teraz ja może ja powiem o swoim Hyde Parku jest, po godzinie w końcu powiem co u mnie słychać, jest, nie ma co sorry, e, że się rozgadałem nie, no w porządku, w porządku ale przynajmniej już ogarnąłeś jakąś grę e, Dobra, więc zaczniemy, może zaczniemy od, zacznijmy, zacznijmy, co mam odpalone tutaj, dobra, zacznijmy w takim razie od filmów. <śmiech> Obejrzałem trochę filmów. Przez filmy tylko przejdę, jeżeli coś będę chciał powiedzieć, to po prostu coś tam powiem. Standardowo zacznę od najgorszego filmu, jaki oglądałem ostatnio, czyli Fantastyczne Zwierzęta z Zbrodnie Grindwolda. I tak, nie jestem jakimś wielkim fanem Harry'ego Petera, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że te filmy są całkiem w porządku, ten świat jest fajny i to wszystko jest fajne, książki są fajne, pleple, ple, ale to nie jest dla mnie. Kompletnie to nie jest dla mnie. Pierwszą część obejrzałem w kinie tych fantastycznych zwierząt. No to było troszeczkę zupełnie co innego. Troszeczkę też bardziej takie dorosłe, nie, nie jakieś... Oczywiście jakaś tam magia była, ale, ale nie było to takie strasznie dziecinne, jak zawsze mi się Harry Potter wydaje, chociaż późniejsze części trochę od tego odbiegają. Także jak świat, który był przedstawiony i to wszystko było fajne. Nawet mi się podobało. Natomiast dwójka to po prostu to po prostu jest jakaś tam kontynuacja tego Greenwolda, z nim tam będą się napieprzać i tak dalej i Johnny Depp go gra, zresztą bardzo fajnie. I, i, I po prostu tam w tym filmie tak tak dochodzi do tego, czekasz na to, kiedy będą się napieprzać, co i okazuje się, że no niestety nie będą się napieprzać, bo wyjdzie nie, niestety trójka. To jest, ten, to jest ten film, o którym mówiłem, że on jest jak Avengersi, wiesz, na dwie części podzielone. Film no ale jest to jest słabe. To tak, jest taki... słabe, tym bardziej, że oni tego nie zapowiedzieli w taki sposób, wiesz, że od razu robimy, wiesz, trzecią. Yy, a tu jest tak mocno to podzielone, że, że to powinno być po prostu jako jedna część, wiesz, no dobra, ja rozumiem, Harry Potter, ostatnia część w dwóch yy, odcinkach, bo za długie, bo chcą opowiedzieć dokładnie całą książkę i jest to zrozumiałe, bo książka miała 700 stron. To jesteśmy w stanie zrozumieć, ale tutaj mamy tym bardziej, po... historię, nie? Tak, tym bardziej Rafale, że nawet te stare części Harry'ego Pottera, miałeś miały na przykład, nie wiem, już tam Zakon Feniksa, czy jakiś Czarognia, czy jakiś inny pedał, część pierwsza. No to wiedziałeś, że jakieś część pierwsza, no to za rok będzie część druga, tak? bo, bo to tam nie, no one była tylko roku jedna odchodziły. część. Ostatnia była na dwie części podzielona w Harry'm Potter. No ale, ale miała pod tytuł część, nie, że to tak, była dokładnie. Part One, czy coś poza tam, tym, no. A tutaj nie. Ja, poza ja tym, myślałem, że. Można się skoncentrować spokojnie, no. z jednej trzeciej materiału i ale miejsce na oczywiście. zakończenie, tam było bardzo dużo oczywiście, gdzieś, miejsca tak. takiego dobra, to nie traćmy na to czasu ja słysza, ogóle, słyszałem, że ten film ma straszny problem z pokazywaniem postaci w konkretny sposób, bo z tego co słyszałem, że główny bohater ogółem jest super przyjemnym gościem, aż do momentu kiedy mu przyjdzie na, na myśl kogoś zamordować od tak, albo po prostu być niemiłym z powodu, który totalnie nie wynika z rzeczy, które wcześniej to było On kocha pokazane. zwierzęta, on nie lubi ludzi. I po to, jest po to ponoć pierwszej, w pierwszej momencie morduje salamandrę czy jakąś inną jaszczurkę, postaci, która go uratowała? Oj, tego to nie e, pamiętam. Zresztą, Bo to było ja, nawet ja, w One Trailers. Ja takim fanem tego nie jestem. nie. I zresztą... Ale nie, że w filmie było tak dosłownie, że masz pokazujemy, że główny zły jest spoko gościem, a potem nagle o, jaką masz miłą jaszczurkę, która mi pomogła, jaszczurkę, nieważne, czy co tam jest nie, ogląda, nie oglądałem tego, tak, znam coś ze co, spoilerowych filmików tak, i tak, nagle tak, tak, oje, ja, tak, dziękuję tak. wam, że mnie uratowaliście widzisz to swoje zwierzątko, wyjebałem je e, coś takiego w, w podobie było Eee, tak, tak. tak. A, Dobra, ta więc... nie, nie przeszkadza Wam to, to ta niespójność, że do tej, do tej pory we wszystkich częściach każdy musiał mówić, jaki czar strzela i dopiero to działało, a teraz, co widać po wszystkich materiałach, oni strzelają z tych różdżek jak z karabinów? To jest trochę Ale... To taka totalna niekonsekwencja nie między sobą. Mówią, mówią. mówią. Eee, czasami nie mówią faktycznie. Ale jakieś tam trzy czary z, z, z, zapamiętałem. Ha! Nawet jeden zapamiętałem. Teus. Ha! Ha! Teus. Dobra. no m, m, m, m, Mniejsze o to. E, tak czy siak film był najgorszym filmem, który oglądałem przez ostatnie dwa tygodnie. E, drugi film tak od końca jadę e, to na przykład e, powiem sobie o Hanasolo Solo w końcu obejrzałem. E, I to jest fajna historia tych Gwiezdnych Wojen. Można sobie obejrzeć. Eee, czy nie jest to aż tak złe jak myślałem, że będzie aczkolwiek eee... nie, film moim zdaniem myślę, był myślę, że, że gdyby jedynym minusem brakuje Harrisona Forda to jest tylko i wyłącznie to gdyby no tak. nakręcili to z młodym Fordem to by było zajebiście, bo to jest postać ikoniczna no, a cała jeszcze eee, jest spoko ja, ja, ja tylko tak sobie myślę, że gdyby nie ten gdyby nie to, że to są Gwiezdne Wojny to ten film by był jeszcze gorszy ogólnie znaczy w, w sensie, w sensie że, że, żebyśmy jeszcze bardziej szybko, szybko o nim zapomnieli, bo strasznie szybko ten film został e, zapomniany, aczkolwiek e, tak sobie fajnie rozkminiam, że dobrze by było obejrzeć na przykład wszystkie te gwiazdy wojny plus jeszcze te dwa połączone filmy i to tak można sobie to fajnie rozwalić i w sumie tak samo myślę, że Han Solo e, mógł być pierwszym filmem w ogóle. Tak mi się wydaje, który można Mógłby by było być, obejrzeć. bo on zasadniczo jest yy, podobnie ustawiony w historii czasu, tak? To dopiero tak. Yy, oni się wtedy poznają. On powinien być pierwszym. No, więc, więc to można powiedzieć, że to są takie jak Star Wars Zero. E, no. e, tak czy siak w porządku. W porządku, bez szału, ale w porządku. E, przyjemny. E, słuchajcie, e, dalej, dalej obejrzałem sobie obcego, ostatniego. O, ile się nasłuchałem, jaki on jest chujowy i te, po tych recenzjach no też nie za ciekawie, e, było e, ale powiem ci, że powiem wam, że, że nie był on taki zły e, może dlatego, że ten główny bohater, e, ten Michael e, Fassbender, Fuzz, ten który e, gra tego Davida Waltera tego cyborga tam co jest robi to zajebiście, bo jest zajebistym aktorem no i, i, i sama i sama opcja tego oczywiście tutaj, te, te jak te obcy, jak obcy w ogóle powstają, to jest taka już taka czysta geneza, e, jak to wszystko powstaje i jak to się wszystko mnoży i tak dalej. To mi się to bardzo podobało, a lubię obcego, więc może tam daję dodatkowy punkcik do góry ze względu na to, że to jest obcy-obcy. Faktem jest, że dobrze się to przy, oglądało, i były całkiem fajne efekty trzymał troszeczkę w napięciu i, i, i nowe, e, nowe gatunki obcych e, też sobie mogłem zobaczyć, których w ogóle nie, nie widziałem faktem jest, że, że to nie jest najgorsze obcy, najgorsze jakie widziałem myślę, że to jakaś tam czwórka była chyba gorsza, tak mi się wydaje i słuchajcie, przechodzimy do dwóch trochę lecznych a propos obcego no. powiedz mi, bo coś takiego się pojawiło mi na Game Passie jak obcy izolacja to, to, to tak. no, polecane, no, no, nie polecane bo ja ogólnie z tematyki obcego to grałem bardzo dawno temu chyba tylko w Alien vs Predator Gdzieś tam na znaczy, e, ogólnie tak. E, po recenzjach, to, to z tego, co pamiętam Rafale, to, to jest niezaciekawie. ciekawie. E, po takich czystych recenzjach, jakieś tam szóstki, siódemki. E, fajny motyw jest oczywiście z tym, że po prostu jest statek i jest alien i trzeba uważać. Taka, e, no amnezja, i... to za, taka amnezja, tylko że z obcym no i, i oczywiście naj, największa frajda jest w tym że ten statek jest generowany losowo przy każdej twojej grze więc ten statek zawsze będzie inaczej wyglądał rozmieszczenie tego wszystkiego e, będzie zupełnie inne do końca jak się gra w tą grę nie wiem mam ją, ale nigdy jej nie odpaliłem bo po prostu nie było to zbyt ciekawe może kiedyś tam do tego wrócę i sobie ją ściągnę i, i pogram ale ale jak masz w pasie, to możesz spróbować. No nie wiem, tak, czy lubisz uh, bać się w grać, że, że jest 30 gier w kolejce, no. Ale ale nie wiem, no wiem, ja wiem, wiem, no to no, znaczy to, to myślę, żebyś sobie olał po prostu ją sobie olej, bo ja jeszcze tam czytałem, że tam trzeba w ogóle unikać tego obcego, że, że nie walczysz, że, że często trzeba po prostu starć z nim unikać, nie? Tak, Czy tam, tam, tam nie są mechaniki, fowasz, wiesz, to, zaprogramowane no, właśnie no, no, pod no. to, żeby Ja dużo to słyszałem takich opinii, że to była super gra, to byłaby idealna gra, gdyby miała tak jedną trzecią długości, bo po pewnym czasie po prostu już się męczysz tą mechaniką. Mhm. Ja, ja akurat... Gdyby to było i bardziej intensywne, w krótszym interwale, to by było idealne, a tak to po pewnym czasie już męczy. No dobra, to jebać obcego, co jeszcze oglądałeś? E, dobra, oglądałem taki film, On, to jest już z dosyć nowszych, e, Faworyta, e, czyli tam na Dworze Królewskiej mamy jakąś tam e, Lady Sarę i ona... E, Zatrudnia pokoju, e, do, dodatkową pomoc, jaką e, tam Abigail, w filmie grają ją Emma, Emma Stone, kostiumowy film e, i, i ona po prostu robi sobie tam co chce i bajeruje królową i, i, i tamto wypierdala i w ogóle jest zajebista. Bardzo fajny film, bardzo dobry film, bardzo dobrze to zostało zagrane, tam gra taka osoba, która nazywa się Rachel Wage, to jest aktorka, ja ją bardzo kiedyś pamiętam z, z innych tam filmów, źródła, źródeł i tak dalej, ale, ale ona jest bardzo dobrą aktorką, a bardzo rzadko występuje, przynajmniej ja już rzadko e, udaje mi się ją zlokalizować. I po prostu zagra rewelacyjnie, lepiej niż Emma Stone, Emma Stone zagra też bardzo fajnie, wszyscy ją kojarzymy no i królowana też też tam miała taką pojebaną rolę trochę ta aktorka tam ale, ale fajnie się to ogląda i powiem wam, że to trzyma w napięciu i, i fajne rzeczy się tam odpieprzają to, je, to jest kostiumowy film, słuchajcie on dostał 10 nominacji do Oscara no aż tyle jej nie dał, ale aktorsko jest to naprawdę dobry film i, i bardzo mi się podobał, więc faworyta jak najbardziej polecam i słuchajcie, i ostatni film w ogóle z dupy mi wpadł ten film ponieważ zauważyłem, że w kinie u siebie w, w, w Anglii miałem tydzień temu film, który się nazywa Lords of Chaos 99% osób nie wie co to jest za film ja wcale się nie dziwię, bo ja też nie wiedziałem on premierę miał już w zeszłym roku a dopiero tutaj pojawił się jakoś, jakoś tak do kina, ale to tam jeden, dwa seanse w jednym tygodniu i koniec i polecam ten film z fanom muzyki muzyki, ale muzyki takie mocno, mocno metalowe dokładnie black metalu słuchajcie, to jest film o e, zespole, który nazywa się Mayhem e, który po prostu kiedyś sobie tam powstał w latach tam chyba 80 bodajże bodajże, no około 80 wydaje mi się i on sobie stacjonował w Norwegii i oni zapoczątkowali taki norweski black metal. I W ogóle to, to jest film o black metalu. Z tym, że... E, słuchajcie, ta historia tej, tej kapeli jest dosyć hardkorowa. Film jest dosyć hardkorowy. Tam e, to są sataniści. Oni ze względu na swoją religię tworzą tą muzykę i po prostu oni się tam e, popełniają samobójstwa e, jeden, drugiego zajebuje i podpalają kościoły, to właśnie od nich się zaczęło, że podpalamy kościoły, bo się nie zgadzamy, że religia katolicka robi nam pranie z mózgu i tak, da i tak dalej, każe nam e e decydować o, o swoim życiu, jakieś takie rzeczy. Słuchajcie, z, z tego się właśnie wziął Mechem, zespół, który kiedyś, e kiedyś koncertował, chyba nawet parę lat temu jeszcze koncertował e i to jest bardzo dobry kawał historii i bardzo dobrze pokazany, bo ja bo jak oglądałem ten film, to ja sobie, to, to w ogóle otwierałem oczy i, i myślę sobie, what the fuck, kurwa, to jest, to jest film do chuja, nie, to jest prawdziwa historia I, i po prostu byłem w kompletnym szoku, jak ta historia w ogóle się potoczyła te, tego zespołu. E, I tam jeszcze jest zespoł Burzum, co ma też bardzo bardzo duże znaczenie. Słuchajcie, ja wiem, że tam e, może nie polecam go fanom Bohemii Rhapsody, bo to jest zupełnie inny gatunek filmu w sumie muzycznego też tak jakby nie patrzeć ale, ale jeżeli ktoś się chce dowiedzieć troszeczkę o, o, o jakimś tam black metalu może ktoś słucha rocka metalu czy czegokolwiek takiego albo, albo po prostu chce obejrzeć dobry film ale traktujmy go jako horror, bo jest dosyć do, dosyć mocny to jak najbardziej polecam, jak najbardziej polecam, bo ja po prostu byłem w szoku, zacierałem w ogóle, otwierałem oczy szeroko i powiem wam więcej, że nawet sobie kupię książkę, bo wyszła książka dosyć dawno e, i, i ona wyjdzie sobie, i ona jest normalnie po polsku i, i to sobie ogarnę. Więc Lords of Chaos jak najbardziej polecam, ja, ja po prostu byłem w szoku, ja myślałem w ogóle, że to jest komedia, okazało się, że to jest historia Mechem e, i, i, to, i to taka hardkorowa dosyć. Eee, no, coś jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie o czymś sobie pomyślałem aha, i chciałem się zatrzymać jeszcze na jednej rzeczy zanim przejdę do swojej gier Bohemia Rhapsody bo ja nie oglądałem tego ty Rafale oglądałeś, da Danielu ty nie, oglądałeś? nie, nie oglądałem, też na tym nie, nie. Prostu... o też kurwa, nie, nie madzi, dotarłem tygodni. na to aha, dobra, okej, okay. dobra, to, to nie ma tematu to nie ma tematu eee, albo dobra, to, to tylko ruszę to, bo słyszałem, że ten film właśnie Bohemia Rhapsody eee, jest dobrym filmem, tak? Wszyscy się rają w ogóle, są zajarani, o Boże, jakie to jest, kurwa, zajebiste, ale ktoś mi powiedział, taki fan Queenów, taki fan, fan, fan, że wkurwia go, że ten film jest cukierkowy, że, e, że, e, że to wszystko, co jest, co jest przedstawiane w tym filmie, e, może miało miejsce, ale nie jest, nie jest pokazane tak na dobrą sprawę, jak... jak jak głównego wokalisty of to życie się tak na dobrą sprawę potoczyło. Jak on śpał, jak on brał herę, jak on się walił i wszystko. Nie jest to tak wyszczególnione, jest tylko pokazana taka jego dobra ścieżka, można by powiedzieć w takim cudzysłowiu, z jakimiś tam delikatnymi wybojami, ale nie ma, nie ma tej ciemniejszej strony i właśnie zarzuca temu filmowi, że, że jest przekoloryzowany trochę. No, no tam Wembley swoją drogą ale, ale to to, ale do nie oglądaliście to nie mamy tematu e, panowie muszę zmienić towarzystwo haha ha, sam tego nie oglądałem e, no dobra e, no dobra to skończyłem na filmach e, przejdę teraz może do gier e, z gier no to oczywiście waporum, mam nadzieję że o nim uda mi się jeszcze dzisiaj powiedzieć w odcinku dajcie mi przynajmniej 10 minut zresztą będę to kontrolował 10 minut nie wystarczy na tą grę pod koniec więc na pewno pograłem sobie w Vaporum, poza tym, poza tym, poza tym, poza tym, poza tym, poczekajcie, bo muszę wejść i zobaczyć. Odpaliłem w ogóle sobie Wite ostatnio i na Wite. pomimo tego, że już plus na Wite nie wychodzi, więc już nie będę miał więcej nowych gier, ale w dalszym ciągu gram sobie w Paper Please, który jest naprawdę świetny i bardzo to lubię. I na Witcie się to sprawdza zajęliście. E, poza tym e, odświeżyłem sobie futbol menadżera, e, który wyszedł na Witę, e, bo wyszedł jeden futbol menadżer na Witę. Gra się w niego bardzo przyjemnie. Oczywiście on jest strasznie e, toporny, w sensie, że tam niektóre rzeczy tak wolno wchodzą i trzeba troszeczkę dłużej poczekać, ale, ale to jest taki kompletny zabijacz czasu na Witę. Jeżeli, jeżeli ktoś grał kiedykolwiek futbol menadżera i naprawdę, nie wiem, siedzi gdzieś e, i po prostu musi zabić czas, to Football Manager na Vite jest po prostu dla mnie idealną opcją i zawsze będzie, czy nawet na telefon. Bo na Androida też wyszedł 9 z funtów, kosztuje nie wiem, nie wiem ile tam w tam przeliczeniu, około 45 zł pewnie, a ostatnio była promocja chyba kosztowała około 25 To są gry, które zawsze warto sobie ogrywać na telefon i ja jestem właśnie tego zdania. No i poza tym oczywiście Watch Dogs, pykam sobie w Watch Dogs, jestem już na końcu, właśnie dzisiaj odpaliłem ostatnią misję, pożegnalną misję, no to już tam w połowie musiałem ją przerwać, no bo, no bo musiałem przygotować się do tego odcinka, ale w ale no, Watch Dogs fajnie się w to gra, bardzo przyjemna gra, bez żadnych fajwerków, ale lecę w nią dalej. No i mi coraz bliżej i słuchajcie, jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o serialach Rafale, jesteś po dwóch odcinkach Gry o Tron? tak, jestem po dwóch, dzisiaj w nocy trzeci, ale raczej nie będę czekał na premierę no nie, ja już sobie ustawię nagrywanie u siebie a powiedz mi, no i będzie dłuższy odcinek, godzina 20 ma być godzina 25, godzina 30 no i bitwa, tak, tak. No i bitwa. Po, tak, pewnie bitwa ale powiedz mi taką jedną rzecz Rafale, ja, jak w ogóle po tych dwóch odcinkach? tak, tak ogólnie bo, bo nie gadaliśmy na ten temat w ogóle co? No tak, bo nie było kiedy. Nie kiedy, no. Tak ogólnie no to takie wiesz, zbrojenie się, przygotowanie, wstęp, taki w sumie nic się nie wydarzyło szalonego, ale, ale to w sumie można się było spodziewać. Yy, nie ukrywam, że, że wspomagam się materiałami dodatkowymi i po każdym odcinku sobie też analizę jakąś tam odpalam na YouTubie z jakiegoś kanału, yy, bo, bo kilka tam elementów powiedzmy są w stanie mi wiesz przypomnieć, rozjaśnić, że, że one mają jakieś drugie dno, że Załóżmy jest coś odniesieniem do, mm, do przeszłości, na przykład y, w ostatnim odcinku był tekst, który y, Bran do, do, do Jamie'ego rzucił, tak, Czy tam bodajże y, rzeczy, które so robimy dla tak, tak, tak i dopiero jakby w tej analizie, czy ja wiedziałem o co chodzi, do czego on pije, tak? natomiast dopiero jakby ta, ta analiza mi gdzieś tam przypomniała, że dokładnie te same słowa wypowiedział Jamie, kiedy go tam w, pierwszej, w pierwszym sezonie wypchnął z tego okna. Czym się przyłożył do tego wszystkiego? W związku z tym, no to, to się gdzieś nam przydaje i te analizy są spoko. No i, i czekam, zobaczymy, co się wydarzy. No, mniej więcej, mam nadzieję, że mnie zaskoczy, powiem ci tak, ten serial, bo to, że tam dużo osób zginie, to, to, to wiadomo, tak? To, że będą mega walki, to wiadomo. Yy, mamy jakieś. Yy mocne przesłanki ku temu, wiesz, co się może wydarzyć i kto finalnie na tym tronie zasiądzie i, i spodziewamy się tak trochę podświadomie happy endu, tak? Czyli no nie wiem, takie, takie idealne zakończenie, no to jest takie, że powiedzmy Jon Snow zasiądzie na tronie, tak? Pokonają sobie Cersei, pokonają sobie, wiesz, tego, tego zimowego króla całego. No i tyle, nie? Natomiast ewentualnie się tam ochajta ze swoją siostrą, no bo czemu nie, tam u nich to nie jest zakazane. Natomiast mam nadzieję, że jednak będzie mindfuck i nas zaskoczą czymś zupełnie innym, bo, bo to wtedy by spowodowało, że, że, że będzie dopiero fajnie, tak? Wcześniej takie rzeczy się działy, no i, i, i wiesz... Ciężko jest na końcu, no, na pewno, wiesz, wynagrodzić, wiadomo też. No ale z drugiej strony, jaki mają kapitał, tak? Oni pełny kapitał y, oglądalności zbiją już teraz. Ewentualnie tam jakiś rys historyczny zostanie, wiesz, uwzględniony z serialu, który najbardziej zrobił w chuja, wiesz, najwięcej ludzi. Y, czy tam coś w tym stylu. Natomiast... Y nie ma tak, że już będzie dziewiąty sezon i w związku z tym oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wkurwić ludzi, nie? Oni mogą sobie na to pozwolić, żeby wiesz, żeby tam zrobić na końcu totalne zamieszanie i, i pokazać coś innego. Tym bardziej, że yy, ta bitwa jest w trzecim odcinku z sześciu. No i to ona będzie w tym odcinku w ogóle tam do jakichś nagród zgłaszana i tak dalej. No to rozwiązuje nam bardzo duży wątek ta bitwa, nie? Co potem no, się może już, dziać? Już w tej bitwie może się du dużo rzeczy wyjaśnić. No właśnie, może... no i co potem się może dziać, nie? No tam, wiesz, tam są różne historie, podróże w czasie są, wskrzeszenia są i, i, i szereg, szereg innych opcji, więc no, można się spodziewać naprawdę dziwnych, ym, dziwnych, różnych jazd. Mhm. No, zobaczymy, zobaczymy. Natomiast na razie, no wiadomo, nic spektakularnego, ale moim zdaniem no, jest tak, jak miało być. Spotykają się ludzie, którzy się czasami nie spotykali od siedmiu sezonów i, i patrzą na siebie i jest spoko. Oczywiście tam, wiesz, przemilczę pewne sceny, które uważam za zbędne czy, czy coś w tym stylu, ale ogólnie jest, wiesz, takie, takie budowanie napięcia. No i chyba, chyba o to chodziło. Niczego innego się nie spodziewałem, może w ten sposób. Nie? Natomiast... Nie. Ciekawy jestem, jakie wrażenia będą jutro, kto już będzie oglądał po tym, jak nas posłucha, tak? No bo, bo, bo dzisiaj w nocy premiera, więc, więc zobaczymy. No szkoda, że nie nagrywamy w poniedziałek na gorąco, to byśmy pofrunęli od razu z tematem. No, no niestety, to, to, to musielibyśmy jutro nagrywać, jutro nie mogę, ha, ha, ha, ha. No, więc Gra o Tron będzie się pomału kończyć, poza tym oglądałem, skończyłem Detektywa, ten trzeci sezon już, już całkiem, bardzo przyjemny, bardzo fajny, bardzo fajnie się kończy, właśnie, bardzo fajna to, historia. to tu musisz, Tego cały czas celowałem w to i, i nie zacząłem, bo się poświęciłem teraz temu Homelandowi, gdzieś tam już wkręciłem do, do czwartego, piątego sezonu. Eee, właśnie jak powiedz, w porównaniu więc... do jedynki na przykład do pierwszego sezonu. Znaczy, to jest, to jest zupełnie coś innego, ale są nawiązania w ogóle. Powiem wam, że są nawiązania do jedynki, ale to takie minimalne. To znaczy mi się to podoba zobaczyć. w Detektywie, że oni robią całkowicie inny sezon jako po prostu e, nie, e, zupełnie to, coś innego i, i nie można porównać historia, jedynki no. do dwójki. E, nie, nie, nie, nie. Aczkolwiek mi się dwójka tak bardzo nie podobała, jak, jak jedynka, może to kwestia aktorów, którzy, którzy byli, ale też miała swoje dobre momenty. E, a trójka? Powiedz więcej. Eee, trójka ma swoje... Eee, słuchajcie, trójka jest przede wszystkim eee, taka, taka... Znaczy, wiemy dobrze, że Detektyw to jest, to jest tak... wolny serial. tak? On się wolno rozkręca. Poznajemy dokładnie... E, mamy analizę tych głównych bohaterów. Tutaj jest to samo. Poznajemy ich od podszewki. Co, nie, co ich motywuje. Co im się podoba. Co im się nie podoba. I tutaj jest to samo. To wszystko jest to wszystko jest, bardzo bardzo powoli się rozkręca. Na początku jesteśmy tak troszeczkę wrzucani na, na, na głęboką wodę, później w dwójce, w drugim odcinku troszeczkę zaczyna zwalniać i, i już serial jest raczej powolny. Powolny, niewiele się w nim wyda dzieje, aczkolwiek historia jest bardzo mocna i aktorzy są bardzo dobrzy, szczególnie ten, ten główny bohater. On grał, pamiętasz Rafale, w Luke Cage'u, no nie? Tak, w pierwszym pamiętam. sezonie. Tak. Eee, i, i, I po prostu a, e, aktorzy tutaj wszystko trzymają. No, mamy tam jakąś historię e, standardowo, że tutaj akurat porywają e, porywają dziewczynkę i chłopca w jakiejś tam rodzinie. No i ci detektywi próbują to rozkminić. No, no, no i no i rozkminiają. I, to, i e, ten film jest też, ten serial jest też zupełnie inny i wy... kompletnie inny niż, niż poprzednie, e, ponieważ tutaj jest to porzucane w czasie, tak jak było w poprzednich detektywach, ale też w odległym czasie. Tam się dzieją akcje, na przykład, jak oni mieli po 30-40 lat, po 50-60 i po 70-80. Więc on jest strasznie rozległy i, to, i, ta, i ta sprawa cały czas się ciągnie więc to też jest dosyć ciekawe, więc przez, przez wszystkie odcinki po prostu będziecie dowiadywać się w różnych czasach, co, co się działo z tą sprawą i to cały, cały czas będziecie się z tym zazna, zazno, zaznajamiać tak, żebyście po prostu w pierwszym odcinku jak już pokazują wam te 40-50 lat do przodu nie wiedzieli wszystkiego, tak? Że, żeby, żeby dalej fajnie było wrócić do tej sytuacji, od której w sumie zaczyna się serial, czyli tam od jakiegoś od tego morderstwa, więc ogólnie to jest, to jest, to, to trzyma poziom to wszystko trzyma poziom wydaje mi się, że główny bohater nie jest tak dobry jak jego partner tego aktora w ogóle pierwszy raz widziałem więc więc ten partner wydaje mi się że, że, że, że lepiej mi tu wszystko odpowiada i, i, i bardziej mi do tego pasuje Wydaje mi się, że to jest chyba jednak słabszy sezon niż drugi, a na pewno nie słabszy, słabszy niż pierwszy. Aczkolwiek jest to jakiś tam podobny poziom, podobne wykonanie i, i dalej to się dobrze ogląda, i dalej, i dalej to może tam trzymać troszeczkę w napięciu. No i, i szybko mija ten czas. To jest raptem 8 odcinków standardowo. Więc myślę, myślę że dla osób, które oglądały Detektywa, nie powinni się w jakiś tam wielki sposób e, e, nie wiem e, obrazić na ten, e, na ten sezon, bo on jest po prostu zupełnie inny, ale, ale też, ma, też ma swój urok więc, e, więc jak najbardziej możecie kontynuować i obejrzeć sobie ten trzeci sezon e, tak i coś jeszcze chciałem powiedzieć, więc skończyłem ten serial zaraz wezmę się za Manhanta bo chcę zostać sobie w, w tych klimatach i, i oczywiście poza tym, że mamy grę o tron, która już się kończy e, to jest chyba 9 sezonów, tak? 8 albo 9 sezonów e, to wyobraźcie sobie, że kończy się również Big Bang, którego właśnie, właśnie dzisiaj ogląda, obejrzałem ostatni odcinek zostały 3 odcinki i już tam wszyscy płaczą na, na, tym, na tym z tych aktorów no tu jest akurat 12 sezonów 12 lat był, był Big Bang i i na pewno będę go śledził do końca i na pewno za tydzień, w sumie, jak będzie nowy odcinek, też o nim powiem. E, no bo to jest akurat serial, którego czym czy bliżej końca, tym bardziej mi go szkoda. E, pomimo tego, że czasami po prostu już miałem go dość, nie? Ale, no ale to jest z każdym takim długim serialem tasiemcem. E, no. Więc coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie. Nic więcej nie chciałem powiedzieć. Poza tym, że bardzo ch chętnie pograł w Mortala. Ale na razie nie, bo mam w co grać. Eee, I słuchajcie, możemy przejść do kolejnego e etapu naszego podcastu, jakim są newsy pod godzinie 26. Ho, ho. Eee, Danielu, bo pytałeś się nas, czy są newsy. Eee, są newsy, więc eee, chcesz coś powiedzieć w newsach? Tak, z głowy nie, nie przypomnę. My to się, nawet chyba nie ostatnie... komentowaliśmy tego, co powiedzieli o plejaku kolejnym jeszcze, nie? Bo to minęły te, te, te, te, te kilka tygodni, te zapowiedzi. Fantastycznie dole. cudowne. R Rafale, to jeszcze pół godziny zostało. Eee, dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj Rafale. Dobrze, to powiemy o tym, o tym jak przyjedziemy przez Niūsę newsy. A jak nie macie newsów, to ja bardzo chętnie opowiem. Więc słuchajcie, zostając w temacie seriali, wychodzi taki serial, serial który nazywa się Tolkien. To będzie historia Tolkiena, tak? Tego od pieścieni, jakby ktoś nie wiedział. Więc to będzie jego historia, to będzie jego serial, to to będzie historia o nim. E, no i słuchajcie, mówię to o tym, nie żeby tam zachęcić was, czy nie, bo tam w sumie, w sumie nie wiem sam, czy będę to oglądał, ale bardziej mi chodzi o to, że rodzina nie dała żadnej aprobaty na to, że to, że to był Tolkien, że to, że to jego historia i tak dalej. Po prostu odczepili się od tego, kon konkretnie oderwali się od tego serialu i mówią, że nie, no sorry, ale tak to kurwa nie było. Eee, no, Ale oczywiście twórcy twierdzą, że nie, nie, jak najbardziej tak to było i to jest zajebiste, a R-Rodzina a dalej się z tym nie zgadza. Albo nie, nie zostało posmarowane, albo może faktycznie coś w tym jest więc to chciałem powiedzieć o Tolkien, nie chciałem powiedzieć, że Mortal Kombat jedenastka wyszła, jestem na nią bardzo zajarany, ma dosyć dobre recenzje aczkolwiek spodziewałem się, że będą lepsze, więc dlatego nie mam jakiegoś mega super hiper dużego ciśnienia na nią aczkolwiek chciałbym w nią bardzo zagrać ale na pewno nie chciałbym zagrać w Days Gone ponieważ Gone to jest, to jest Days Gone i ta gra to jest kompletny Gone Dead i w ogóle nie powinna powstać jest podobno tak, jest kaszanką. Zobaczymy, co Tomek e... powie, bo on to pewnie będzie tam śmigł. E, no tak, no tak. Więc ale jest kaszanką. Z tyg... Ja słyszałem, ja myślę, ja że, słyszałem, że to, to, po prostu... to po prostu średniak. No. średniak bardzo średniak, fajny średniak. Ale, ale wiesz, Sony, Sony przyzwyczaiło nas do bardzo mocnych, ekskluzywnych tytułów. I, no, jak, mm, i okay. jak, jak pamiętam tam PlayStation, nie, nie, nie wiem czy widzieliście, ale, ale ostatnio nie no, lecisz takie sobie zdjęcie, z twórką, że, lecisz, że Sony? Z The Last of Us, z Uncharted, z God of Warem, ze Spider-Manem, i Days Gone na koniec. To, to, to, to, to cię nie zrobi. No. Ej, no ale nie, no no nie. wiesz, to jest. Nie możesz ciągle podbijać tej, tej poprzeczki. Tu nie da się. Nie, ale przynajmniej utrzymujmy ją. Utrzymujmy ją na no, jakimś tam poziomie. A to jest, jest katunku, więc A, a to wiesz. jest kompletny spadek. To jest kompletny spadek, w ogóle spadek. Ale nie, ale to, ale to jest. Ja tam. Ogólnie tak lepsze czytałem... niż Halo. E, tak, og ogólnie czytałem, że to jakieś tam studio, które, które nie jest jakieś tam zbyt duże, robiło tego no Days Ben, To Big Band, oni robili tylko sil e, Silent fil fil Filter? Czy jest S tak strasznie... Tego, Nie, nie, nie Filter. Tak. E, Uncharted, wite Unit 13. E, oni ogólnie robili właśnie takie niskobudżetowe gry. Oni no byli dla... tym studiem B, studiem B albo C, są one. to byli goście, goście, którzy byli bardziej wyrobnikami. E, dokładnie. Dlatego Dlatego po prostu porwali się z motyką na słońce i wyszło jak wyszło, gra, gra. I właśnie i właśnie też mnie to zastanawia, bo, bo Days Gone było parę... A czemu razy przed... co, co, mówisz, że z motyką na słońce kto ci obiecywa, że to będzie nie wiadomo co. Nie no kurwa, ej, ej, ej, ej, ej, ej, bo były, nie były, wiem za czy widziałeś? były grube, no. Przecież zapowiedzi były hardkorowe, grube. Jak ja zobaczyłem, jak z tych wagonów wychodzi tam zombiak na niego, on napierdala o mnie, ja muszę... Jak w ogóle to wygląda? No, no sztos, a, a chciałbym powiedzieć, że te zapowiedzi to już były dwa lata temu i ta gra była co chwilę przekładana. I widać uzasadnienie, bo podobno dalej coś tam się wysypuje, dalej kraszuje, dalej nie działa tak jak powinno, coś tam e, e, zwalnia i tak dalej. Więc ona dalej ma problemy techniczne przede wszystkim. E, jakiś problem z sidequestami też czytałem, więc, e, więc po prostu dlatego z motyką na, na słońce, że wzięli duży, duży tytuł, to miał być duży tytuł mocnej ekskluzji w od Sony. okazuje się, że Xbox nie ma czego zazdrościć, no. E, użytkownicy Xboxa, przynajmniej w tym przypadku. E, no. E, więc to chciałem powiedzieć, że o tej zgonie pewnie więcej Tomek kiedyś, jak do nas wróci, jak mu okres. E, I... Na końcu sobie możemy wziąć. No weźmy sobie Rafale 5. Mamy już parę informacji o PlayStation 5. W większości są to informacje oficjalne. poczekaj Z czego jesteśmy zadowoleni? A ja z czego nie. Wiem. No dobra. Ja ma mam Rafał, jednego to, newsa moch, moch, moch. przeglądałem sobie galerię no, no. newsów. I no okay. jest jeden ciekawy pomimo, że nie ma Tomka, który jako jedyny będzie tym zainteresowany. Eee, ale wyszła sobie aktualizacja, słuchajcie, oprogramowania na Switcha. I ja to tak mówię, że, że to jest zagrywka jakaś tam, która, która została przez nich dokonana, ale to tak w kontekście jakby szerszego spojrzenia w ogóle na, na, na konsole, jakby coś takiego się pojawiło, choćby na Play'aku. Eee, otóż yy, sterowanie procesorem zostało... Yy, jakby rozbudowany o tryb turbo, który uruchamia się podczas ekranów loadingu. Może nie we wszystkich grach, ale zasadniczo wszystkie mogą to obsługiwać, tak? I jakoś to tam jest yy, wiesz, zapisane. Czyli to, co gdzieś tam było jakimś problemem, jakieś yy, czasy ładowania, wiesz, dosyć długie, to robią but po prostu, wiesz, na, na, na przyspieszenie o ileś tam procent yy, typowo łatką aktualizacyjną, nie? I no to jest takie kurczę, dosyć znamienne, że sama aktualizacja systemowa yy, przyspiesza ci w ogóle, załóżmy, wiesz, podstawową funkcję konsoli, nie? Taką, która, która wiesz, gdzieś yy, się z nią walczy. No, ja na przykład bym się bardzo zgodził na to, żeby mi się na plejaku szybciej gry wczytywały, niektóre, nie? Przecież tam na pewno jest jeszcze przestrzeń na podkręcanie procesora. Co najwyżej na no przegrzewanie tak. się nie ma. Pewnie tak. No więc to tak odnotowuje taki fakt, a teraz PlayStation 5. Jeżeli chodzi o PlayStation 5, to co mamy? Mamy informacje takie, że nie w tym roku. Mamy informacje z kluczowych, oczywiście 8K, wielkie było powtarzanie. 8K chodzi o obsługę mm, obrazu, że ona będzie a nie, że będzie grafika generowana w 8K. Być może ktoś coś zrobi, jakąś prostą gierkę. Czemu nie? Przecież jeżeli konsola to ma obsługiwać, to, to proszę bardzo. To oznacza, że będzie miała odpowiednie podzespoły, HDMI i tak dalej, żeby to zrobić. Natomiast yy, chodzi o menu, które po prostu natywnie, żeby się tam wyświetlało. Chodzi o odtwarzanie filmów pewnie z, z no odpowiednich i... nośników i tego typu rzeczy, nie? Poczekaj, poczekaj, Rafał, zanim przejdziesz dalej. No właśnie z tym 8K to jest jeszcze jest taka ciekawa anegdota, bo już nawet wśród znajomych, jak tam sobie rozmawiamy, nie? O, tutaj konsola 8K, no to trzeba już telewizor kupiować w 8K. A ja mówię, e, wiesz, na, na, na, znaczy nie, osoby, które nie, nie, nie, nie siedzą w temacie, no to już będą myśleli, o 8K, no to telewizor 8K. No to, to było trochę... Ale na spęd... chuj ci to? No właśnie, ale no na chuj ci to? Na chuj ci znaczy, to bo ja jak, ci powiem, te, po co jeżeli, mi to jest potrzebne jeżeli... i, i tylko no. ja wyłącznie widzę jedną w tym momencie opcję. Ja żadnej nie widzę. Ja widzę jedną żadnej, no. i ona faktycznie ma sens. Gran no. Turismo Sport gra, która jest cały czas rozwijana i jest praktycznie dwa razy większa niż była na premierę, jeżeli chodzi, chodzi choćby o ilość samochodów, tak? czyli podstawowy atrybut powiedzmy w tej grze ma ogromne zaplecze lokalizacji, definiowanych do robienia zdjęć. I ten tryb foto taki nie z, z wyścigu. Tylko ten specjalny z tymi lokalizacjami jest po prostu no. niesamowity. Tam robisz zdjęcia fotorealistyczne i nikt nie jest w stanie ci powiedzieć, że to nie jest zdjęcie, które po prostu ściągnąłeś z internetu, czy sobie zrobiłeś gdzieś i tak dalej. Można spokojnie sobie, wiesz, te zdjęcia puszczać i gazetę, wiesz, motoryzacyjną wydawać, nie, z nimi. Chyba nawet przy już Drive Clubie była sytuacja, że, które to było Audi, czy. Czy, Merce, Merce, czy BMW myślało, jak ktoś zapostował w internecie właśnie z hashtagiem tego auta zdjęcie z Drive Club'a, to o, tamci myśleli, że to jest autentyczne zdjęcie. No, ależ oczywiście, to, to nie jest żaden problem, bo ja się specjalnie tym pobawiłem, zresztą to jest ciekawie zrobione, bo, bo, bo kiedyś, na, kiedyś na recenzji o tym mówiłem, to są prawdziwe zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, na które można y, cyfrowo nanieść model samochodu i na ten model samochodu zostaną naniesione cienie i światła y, w taki sposób, jak one z tego... Y tła, czyli tego zdjęcia by padały na nie, tak? Czyli załóżmy, nie mamy słońca, y, mamy jakieś neony y, i one będą naniesione na ten samochód w taki sposób, że po prostu ta wklejka, nazwijmy to photoshopowa, jest y, całkowicie naturalna, no i, i to po prostu wygląda super, nie? To nie jest tak, że jest lokacja y, w 3D zrobiona cała, super, wiesz, z poligonów, tylko to jest tłogów graficzne w wysokiej rozdzielczości, modele samochodów i ich tekstury już było zapowiadane wcześniej, że były przygotowane pod 8K, dlatego między innymi jakieś tam zapowiedzi yy, możliwości telewizorów Sony 8K zostały w ten sposób na Gran Turismo przedstawione. Tylko nie powiedzieli, że to Gran Turismo było odpalane na plejaku, nie, czy, czy coś w tym stylu, ale po prostu z wykorzystaniem tej ich tam ich modeli, nie. Yy, i chociażby możliwość odpalenia tego trybu fotograficznego, który nie obciąża aż tak jakby do dynamicznej grafiki procesora, z wykorzystaniem tych modeli 8K i, i jakości tekstur i wygenerowanie takiego obrazu, I nawet nie tyle, że na telewizor go puszczenie, chociaż to na pewno robi efekt, ale również wyeksportowanie jako wiesz, jako pliku, którym jest 8K, co w odniesieniu do zdjęcia statycznego, 8K to tak naprawdę nie jest dużo. To, to jest zdjęcie, z, no powiedzmy, aparatu, który na pewno nie ma 48 megapikseli, tylko, tylko gdzieś tam 8 czy 12. Nie Nie chcę mi się teraz tego przeliczać. Więc choćby dla takiego trybu to jest bardzo, bardzo duży atut, że, że, że, że wiesz taka grafika okay. będzie R Dobrze, Rafał, czyli chcesz mi powiedzieć, że ja mam kupić sobie telewizor 8K na. Nie, 55, tego nie powiedziałem. Powiedziałem, żeby że zrobić nie zdjęcia. 8K. Możesz na 4K to zrobić, ale obraz, op, opróbienie obrazu 8K, przez to, że umożliwione jest w konsoli, pozwoli zapisać grafikę w takiej rozdzielczości, z którą potem będziesz mógł zrobić co Nie, chcesz. no dobrze, ja rozumiem, ale to jest. Czyli jednak... ogół, ogółem lepiej wciągać wszystko w dół, aniżeli w górę. No ja uważam, że lepiej, jeżeli system na to zawsze, pozwoli, zawsze. żeby dało tę yeah. możliwość obsługi 8K, choćby w sytuacjach statycznych. No. Nikt ci nie każe tego telewizora robić, tak? W, też, w, tej, w tej opcji, ale to po prostu... Nie, no tak, tylko, tylko słuchaj, to, to jest... Ale, no tak, ale to jest dla mnie taka dezorientacja, tak? Bo... E, Masz a tutaj ale Obsługa 8K uwagę... i wierz mi ile casualowych ludzi casualowych... będzie teraz myślało, że oni muszą mieć 8K telewizor. Casuale, to A, chociaż to tak żadna casuale. grań... Tego nie osiągnie, ale taką świątę. Ale to wiesz, to, to, dopiero to jest za ile rodzaju tego, ile. jak te newsy były czytane, przez kogo one były przepisywane, wszystkie jakieś tylko informacje. Ja to które... mam z, ży z życia wzięte, Rafale. Ja ale mam z życia wzięte. Nie wiem, nie wiem co oni przeczytali. No okej, okay, ja to rozumiem. To niech kupują, no przecież, no, to, to, to, jak kogoś stać na to, żeby myślał w ogóle o 20 tysiącach na telewizor 8K i, i wiesz, i on o tym realnie jest w stanie pomyśleć, a nie tylko pierdolnąć, wiesz, hasłem, no to, to, to wiesz, proszę cię bardzo. No tak, ale konsolę masz, no to chciałbyś mieć już ten telewizor do tego dostosowany, nie? No, na razie nie ma konsoli i zobaczymy ile będą telewizory kosztowały. I ile konsola będzie kosztowała bo tego też jeszcze nie ma. E, dobra, e, słuchajcie no, Oni co już no już się prze zobaczyli e... jak Xbox się przejechał na tym, że dał 100 dolarów droższą konsolę. Nie ma no. opcji, żeby wyskoczyli z ceną większą niż te, wiesz, jakieś tam 600 dolarów, które, które było już na poprzedniej generacji. Nie ma takiej szansy. No sprzedali 100 milionów prawie ps 4 właśnie dlatego między innymi, że wystartowali w lepszej cenie, no spokojnie. A czemu też nie by, nie by sprzedali tyle VR-ów? sprzedali tyle więcej VRów, aniżeli cały rynek pecetowy. Też do, dlatego, że mają dobrą i cenę i jeszcze zobacz ile Super dosprzedali ceny. od razu, jak teraz no. za, za 700 złotych je sprzedawali. No tak. To, że, Mi się to, najbardziej to, że... podoba news, że nie będzie trzeba nowego VR kupować, przynajmniej na razie. Że nie będzie co? Że nowego wiara nie będzie trzeba kupować, bo wiar wyszedł na 5 lat generacji, powiedzmy, że 2 lata temu, i powiedzmy, że dopiero w zeszłym roku zaczął być dostępny cenowo, i, i tak naprawdę zamykanie go w tym momencie, bo, bo za chwilę damy Wam nowego do PS5, to by było bardzo nie fair I zaoszczędzenie tych paru stówek, tak naprawdę nie dużo, ale i jakiejś tam biblioteki gier. Do tego, żeby przy PS5, z tego korzystać, być może trochę na lepszych jakichś parametrach, po aktualizacjach, no bo to, yy, to nie problem, żeby gra, powiedzmy, wiesz, yy, lepiej działała, bo, bo, bo, bo konsola będzie mocniejsza. Yy, z wykorzystaniem dotychczasowych akcesoriów jest, jest jak najbardziej za i spoko. Bardzo mi się to podobało. Mm. No tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak. Yy, no i co? No. Ray Tracing. I tutaj ciekawostka... To ma być? Tylko trzeba zauważyć, że to jest tak. bardziej retracing znaczy, pod względem dźwięku. Nie, to znaczy nie dokładnie tak to było powiedziane. To, to jest obsługa technologii, a nie zapowiedź, że ona będzie wykorzystywana do grafiki i w połączeniu z tymi informacjami. To jest informacjami... ważne, bardzo lu dużo ludzi te, yy, to pomija. Tak, to jest, to jest, I myślę, że nie co. bardziej jeszcze mylące niż to 8K, tylko że wiele osób wiesz, nie wie do końca o co chodzi z tym ray tracingiem, no ale to, że będzie ta obsługa jakaś tam jego i, i z dźwiękiem wiemy, że oni potrafią robić cuda, bo sama ta przystawka do wiara, która powoduje przetwarzanie tego dźwięku, jest, jest już fajnym wyczynem i faktycznie. To, to... I to zaskakuje, że to, to naprawdę fajnie dźwięk ogarnia na tych zwykłych słuchawkach, pchełkach, które dodają do wijania. Nie, no oczywiście, ale. I to to, to wiesz, są no... super słabe aby słuchawki, a jak dobrze działają? Bo działają bardzo dobrze. No, wiadomo, że to jest wspierane przez, przez obraz Twój, nie? i Ty jesteś bardziej w tym, wiesz, gdzieś tam za, yy, zagłębiony. Natomiast. Yy... No to jest jakaś tam inna jakość, tego nikt nie podał jeszcze takiego rozwiązania ray tracingu, więc mi się podoba, że że coś nowego wymyślili i wiadomo, no to, to, to nie jest, powiedzmy, podpieranie się hasłem Dolby Atmos, bo Dolby Atmos nie, nikt nie wie o co chodzi, yy, wiesz, czym się charakteryzuje Dolby Atmos, ale jest najnowszym i najfajniejszym, więc wiesz, Xboxowcy mają, nie, na na i, i się cieszą. A tutaj powiedzmy, że to jest jakieś tam pójście trochę w nowym kierunku i moim zdaniem bardzo ciekawym. No oczywiście kwestia wstecznej kompatybilności, że została potwierdzona, to jest a również... Pozwolę, że wró wrócę jeden, jeszcze tylko Dobra. do tego dźwięku. Jednego powodu, bo tak każdy słyszy, a nie za bardzo może wymyślić sobie, jak to może wpłynąć na rozgrywkę, a to najłatwiej mniej więcej sobie wyobrazić, co może nam dać jeśli ktokolwiek grał w Senuę Sacrifice na słuchawkach, najlepiej 7.1, nawet jeśli to jest tylko wirtualne 7.1, to niech sobie wyobrazi, że może mieć ten sam efekt w każdej grze. Że tak bardzo soczysty, tak bardzo o znaczy ja, się ja, się ja się dopatruję czegoś innego. Może nie grałem w to, co mówisz i, i tego nie mam porównania odniesienia. No ale nie... nie grałeś, to wyobraź sobie, że dosłownie mając słuchawki na, na głowie włączony właśnie ten virtual sound, to masz wrażenie, że dźwięk wychodzi z twojej głowy, a nie ze słuchawek. Nie no, okej. Okay, Bo tak jest świetnie, audio zrobione. A Sony chwaliło się przy premierze Uncharted i swoich ostatnich słuchawek e, możliwością e, dźwięku 3D, czyli po, podzielenia jeszcze kanałów na góra dół, przez co niby ogarnia czy strzelają do ciebie z góry, czy z dołu. No to e, teraz po prostu, ma, e, mając e, tak technologicznie to ogarnięte, e, nie, to już z poziomu samej. E, tego co wypływa z konsoli możemy o wiele łatwiej ogarniać się w przestrzeni i niech każdy kto gra sobie na przykład strzelanki uświadomi, so, bardziej się skupi na, przez chwilę na dźwięku tak świadomie znaczy, o, niech no zauważy wszystkim... ile tak naprawdę sygnałów, które pomagają mu super w grze, z których sobie nie zdaje tak sprawy, do niego dochodzi jak inaczej brzmi broń, kiedy zaczyna mieć coraz mniej amunicji, czegoś świetnym jest przykładem Quake Champions, że zupełnie inaczej broń strzela na pełnym magazynku, a kiedy już jesteś przy tych ostatnich nabojach, jak rozchodzi się dźwięk stóp przeciwnika, który idzie za, za, za twoimi plecami, a który jest akurat w tunelu, więc dźwięk zupełnie inaczej się rozchodzi i takie małe detale, o wiele bardziej wpływają nie dość, że na ułatwienie tobie gry, ale na tą imersję w to poczucie świ e świecie e wirtualnym, że wiesz, o, nie tylko, że ktoś idzie za mną, ten ktoś idzie za mną jest w, tune e w tunelu i dźwięk roznosi się tak, ani nie inaczej. No Przede wszystkim właśnie o to, to chodzi, jak ważne. się rozchodzi dźwięk, tak, że to są promienie, to są fale i, i dźwięk się rozchodzi w przestrzeni podobnie do światła. W związku z tym my Korzystamy z tego nieświadomie przez całe swoje życie, tak? Że, że, że powiedzmy, słyszymy ten dźwięk nie tylko bezpośrednio ze źródła, yy, ale również i jako odbity skądś, powiedzmy, wchodząc do pokoju, w którym gra telewizor. No i dokładnie ta technologia, jak będzie wykorzystywana, że ten dźwięk się będzie odbijał od ścian yy, i dawał nam gdzieś tam większe pole do popisu, powinna, yy, no powinna wyglądać, brzmieć raczej zjawiskowo. Yy. Co więcej z newsów o o tej samej wydajności, to mi się nie chce mówić, wsteczna kompatybilność, no to wiadomo, że, że już powinna być, już był wstyd, jakby nie było i bardzo dobrze, że to potwierdzili. I tak naprawdę to tyle. No, jeszcze nie, no, a jeszcze dysk. Dysk A no, dysk, widzenia, super, szybki SSD, super szybki no to szybki. też moim zdaniem już znak czasów, ale fajnie, że to potwierdzili. Myślę, że to może być największy problem wpływający na cenę konsoli, bo, bo, bo na pewno poniżej 1 terabajta to już się nic nie będzie pojawiało. Ale jeś, jeśli podejdą do tego, jak z PS3, na której tracili serię dużo kasy na każdym modelu, nie wiem, nie pamiętam. To pewnie przekłamuje trochę, ale coś Było o Stu studolców. Studo, studo, studo, tak, tak. Studo, do, że przy, każde, na każdej sztuce, jeśli do tego by podeszli, to e, e, no ludzie tak, by tak, spojrzeli, ej, wszystkie moje gry dzia działają, a to jest w fajnej cenie, no to na samej marży y, z oprogramowania to mogą super zyskać. Tak, przed chwilą widziałem newsa, że podsumowanie ps trójki w kontekście ilości sprzedanych gier y, oparło się o liczbę jednego miliarda gier na ps trójkę, więc no ilość konsol wiesz, jakby bezpośrednio się przekłada potem na ilość sprzedanych gier I wiadomo, że cyfrowa dystrybucja i mocne nastawienie się teraz na usługi, abonamenty to wszystko, no to, to, to, to z tego jest kasa oni mają na czym sobie odbić tą konsolę więc moim zdaniem to, to, to będzie ten kierunek, zresztą na Xboxie jest trochę na odwrót, oni nie wiem czemu jakoś ceny ustawiają dosyć wysoko, czego, czego śladem tutaj było chociażby, yy premierowe jakby wystawienie tego Xboxa bez napędu za y, cenę zbliżoną do 1000 zł, co jest jakimś jakąś abstrakcją, biorąc pod uwagę, że ja nowego 1TB One kupiłem za, za 900 zł, y, przecież bez żadnej promocji, bez niczego, a on jeszcze taniej był spotykany, więc jest po prostu dziwne. Y, z kolei ich abonamenty bez problemu można kupować za grosze i robią tam po prostu promocje z zrzeszające ludzi, wiadomo, chodzi o to, żeby potem przedłużać te abonamenty i tak dalej. I, I obecnie wydając łącznie 52 zł Game Passa mam od stycznia do października. Za 52 zł. No. To w Sony akurat tutaj nie idzie aż tak dużo, nie? jeżeli chodzi o abonamenty, w promocję, więc oni tani sprzęt sprzedadzą, A kto będzie chciał, to, to będzie sobie abonament. Ale może potem. to się niedługo z zmienić, jak może zaczleję z, z tym PlayStation Now, tylko zmienią bardziej jego charakter, że dodadzą, że dodadzą możliwość ściągania wszystkich gier, e, które mają w ofercie na dysk, a nie tylko streaming. No, to by było ciekawe, i rozło rozłożyli te, że wiesz, te lepsze rynki zostałyby i streaming, a te biedniejsze tylko ściąganie. A z czasem może streaming. To by była ciekawa opcja. No, na pewno no, bo na abonamentach coś się jeszcze wydarzy, ale póki co dobrze, że, że wiesz, mamy taką konsolę zapowiedzianą, a nie inną, jakąś właśnie nastawioną na, na nowe technologie typu streaming, bo to u nas jeszcze by długo nie zagrało. Dobra, ja do Playaka już więcej nic nie mam. W ogóle chyba już za wiele więcej nie mamy, bo 10 minut nam zostało. E, e, tak, i ja o, o dzisiaj swoich, że nie powiem, powiem następnym razem. To ja, to ja tylko powiem, że o plejce, że dobrze, że napęd zostaje, e, bo była możliwość, że może zrezygnują z tego napędu, a jednak nie. E, I jeszcze taka, taka jedna rzecz. Słuchajcie, czy wy byście, e, jakby wyszły na przykład trzy modele tej plejki? byście brali jakąś tam na przykład najsilniejszą za więcej pieniędzy, albo na przykład bez napędu byście brali, albo albo na przykład, nie wiem, bez optyka, albo jakąś taką mocno wykastrowaną, sama HDMI i koniec. Na pewno nie brałbym... Jest bym... sens coś takiego robić? jest no. co, na pewno bym nie brał bez optyka od Sony konsoli, bo dla mnie... Playka jest tą konsolą na którą zbieram po prostu sobie płytki, tak? Teraz przynajmniej przy czwórce nie chcę mi się za bardzo odgrzebywać tam trójki, dwójki, jedynki, ale, ale myślę, że ona już tam kilkadziesiąt płytek zawiera i płaczę, że te, co mam w cyfrze, to nie mam na pudełku i tak dalej. I na pewno to samo będę robił z piątką, więc na pewno wersja z, z płytą. Aczkolwiek, no do Xboxa kupiłbym to bez płyty również, gdyby to kosztowało 600 zł, a nie tysiąc, a nie to to wtedy miałoby to powiedzmy sens, a, a że teraz wiesz, wyszło jak wyszło, to przynajmniej mam oddzielny, oddzielny napęd w razie czego, jakbym coś tam chciał sobie odpalić. Eee, czy bym brał mocniejszą z kolei? Tego nie wiem, bo to zależy od e, rozbieżności cen, jakie, jakie będą. Nie? Jeżeli to będzie opcja, że e, klasyka kupujesz za 2000 i i mocniejszy jest załóżmy, nie wiem, za 3000, tak? No to będzie kwestia sporego zastanawiania się, co on tam więcej zaoferuje, nie? Czy to tylko będzie, wiesz, znaczy myślę, żeby było warto, wiesz, jeżeli to chodziłoby o premierowy zakup, to, to, to gdyby od razu były te dwie konsole dostępne, to to warto by się było zastanowić, nie? Bo w sumie po tych zapowiedziach i z tą jakby wsteczną kompatybilnością, no rozważam gdzieś tam podejście się, um, nastawienie się powoli na, na, na zakup, wiesz, na premierę, nie? Żeby się po no prostu tak, przesiąść, tak, tak, wiesz, tak. całościowo, nie z całą biblioteką. Ja, ja, ja natomiast, jeżeli, jeżeli wyszłaby ta konsola, to bez napędu, to na przykład bym nie brał, w zależności od tego, jak, jaka tam byłaby różnica ceny. Ale już myślę, że ja z tego napędu w ogóle nie korzystam. Szczególnie, że w mojej plejce 4 czasami ten napęd mi szwakuje, bo potrafi mi wywypluć płytę. Tak po prostu, z dupy. Raz miałem sytuację, że nie wiem, patrzę druga, trzecia w nocy, a ja mam konsolę włączoną i płytę wyjętą. A dlaczego byś nie brał, i... skoro nie korzystasz? No właśnie nie brałbym, bo, bo nie korzystam, nie? No to... Mam chyba... Znaczy chodzi ci o to, że no jak nie brałbyś? Pomimo... Nie brałbym konsoli z napędem A, w tym optycznym. Kontekście, okay. Czyli byś zrezygnował. Bo jest bo mi ten napęd na niepotrzebny. No, okay, no, no. z wi wiadomych względów lecę na czy cyfrze dokładnie, więc, więc raczej bym z tego nie korzystał, aczkolwiek dobrze, że coś takiego jeszcze jest, bo mi to, mi, mi to nawet nie, nie to, że tam gracze czy coś, czy tam zbieranie, czy nie zbieranie, ale mi najbardziej szkoda, szkoda tych sklep sklepów z grami bo one, wiem, że z tego się dosyć mocno utrzymują, jak, jak w ogóle nie będzie e, żadnych pudełek, no to zostaje im tylko i wyłącznie sprzęt, no ze sprzętem to jest różnie, więc e, jest to, będzie, lepiej, to, jednak... to będzie bardzo mocno zależne od tego, czy Sony wpuści e, swojego Game Passa, bo, mhm. bo jeżeli będzie coś takiego, to to będzie to miało jakiś tam powiedzmy sens, przy czym oni mają no jakby zawsze nastawienie na te ekskluzywy zupełnie inne niż, niż w Microsoftcie. No i tam ciężko, ciężko liczyć na to, że one się będą pojawiały w jakimś abonamencie. W związku z tym będzie trzeba kupować wiesz pełne gierki, tak, a one z kolei najłatwiej jest je chwycić w, w, w, w płycie i potem gdzieś tam odsprzedać. No właśnie, właśnie nie wiem, czy Rafale pamiętasz, ale mówiło się, że, że PlayStation ma stworzyć sobie jakiś tam nowy abonament. Tak? Eee, PlayStation Plus Premium bodajże on się nazywał? Eee, mm, czy, nie, czy, mówiłem czy... o Xboxie, że zrobią abonament tak, połączony. Tak. tak, tak, tak. Tylko, że, że w, w tych zapowiedziach, bo nie gadaliśmy o tym dawno, a to już chyba z tydzień, nie, z dwa tygodnie temu chyba zrobili tą taką dosyć sporą, za, sporą zapowiedź tego to właśnie to właśnie wyszło, że ma być coś takiego jak PlayStation Plus Premium do końca nie, nie znamy tam wszystkich tych szczegółów o co chodzi To, mnie to ale mówisz no widzisz, ciebie to ominęło, a mnie, a mnie nie I, i mówi się o takiej informacji, że te PlayStation Plus Premium miałoby działać na tej zasadzie, że oczywiście za to płacisz tam ekstra nie, nie wiem ile ale na przykład masz możliwość grania na swoich tam serwerach dedykowanych w, jak, w, w jakieś tam gry, nie? W, powiedzmy nawet, że w każdej gry, e, No, to na przykład coś takiego, to nie, to nie podchodziło pod usługę typowo, że dostajesz gry za darmo co miesiąc albo ala Netflix, tylko to po prostu miałbyś udogodnienie, jeżeli chodzi o serwery to ja o czymś takim na przykład słyszałem. I tam chyba coś jeszcze w tym abonamencie miałoby być, a chyba jakiś e, chyba grubszy dostęp do chmury, że miałbyś więcej e, informacji mógłbyś e, tam sobie z z zostawić na nim. E, no, e, Tak czy siak e, faktem jest, że najważniejsza rzecz, czyli PlayStation, e, VR dalej będzie działać, więc ja go kupiłem na, na premierę i jeszcze ten sprzęt może mi służyć przynajmniej kolejne 10 lat teoretycznie no, tak, tak, ale w praktyce nie wymienisz jak pojawią się kolejne lepsze bez kabli z wyższą rozdzielczością eee, nie wierzę, że pojawi się bez kabli to jest jedna rzecz, bo to jest jednak to są jednak dwa wyświetlacze, to są jednak dwa małe telewizorki i nie, wy, nie wiem no nie wiem nie wierzę, że to będzie bez kabli przede wszystkim Eee, widziałem ten, bo ja mam tą tą pierwszą opcję, widziałem tą twoją Rafał na przykład, no to faktycznie no jest już to trochę lżejsze, te kaby już są trochę lepsze, to wszystko jest fajniejsze eee, no chyba, że naprawdę będzie jakiś stos, znaczy, nie? Że, kable kablami, że... no ale sama jakość obrazów, nie? Gdyby się tam odmieniła to to już, wiesz, byłoby no, dużo, No, nie? znaczy nie, no jeżeli będzie taki kon konkret, konkret, konkret ale to też trzeba pamiętać, że że summa summarum ja tego wiara mam i chyba nie gram tak dużo jak na przykład Daniel i jemu na, na przykład opłaca się wymienić taki sprzęt, bo go używa zdecydowanie częściej niż my. No już, e... już sam Skyrim to wiesz. No, warto to... było wydać na niego, a przecież ja skończyłem Skyrim, Arizona Sunshine, Firepoint, a grałem dużo w Ali Arena, no. w większość takich dużych pudełkowych tytułów na to i naprawdę nie, nie żałuję że swojego zakupu. No więc jemu by się to opłacało, ja zobaczę cena co tam zostanie zmienione i tak dalej, i tak e, dalej. Dobra, słuchajcie, e, kończymy. E, kończymy 134 odcinek podcastu Bezimienny. E, dzięki Daniel, że do nas padłeś. E, mam nadzieję, to ja że... ja dziękuję za zaproszenie. No więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy. Eee, no fajnie wyszło eee, trochę nam tutaj sprzedałeś gry, szczególnie ten eee, to o tych heroesach eee, na wyjarze, eee, słuchajcie standardowo, bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki wchodźcie eee, facebook, eee, wrzucamy na facebooku bezimienny podcast, oczywiście jesteśmy też na grupie, możecie do nas dołączyć eee, i sami sobie coś powrzucać, na przykład jak dalej coś tam wrzuca Poza tym oczywiście jesteśmy sobie na, na czym jesteśmy. Na YouTube jesteśmy, tam sobie możecie na sub, suby, lajki like i inne tego na typu rzeczy. Na Spotify, bo nie wiem, czy może powiedziałeś, ale Tak, na Jest na Spotify, aczkolwiek o tym Spotify zawsze zapominam mówić. Faktycznie jesteśmy też na Spotify i jesteśmy w takim radio, które się nazywa Black Widow Radio i to jest takie metalowe, fajne internetowe radio, więc jak najbardziej tam polecam. I oczywiście piszcie do nas listy bezimienny podcast pod gmail.com, jak coś to będziemy odpisywać albo nie będziemy w zależności od tego co nam napiszecie Dobra, więc słuchajcie 134 odcinek dobiega końca dzięki wielkie, z nami był standardowo Rafał Radomyski Dzięki wielkie, cześć Z nami Daniel Czarnecki Cześć no i za pierwszym mikrofonem był Christian Kender, a my standardowo słyszymy się Ha, za tydzień, nie za dwa, za tydzień, bo mieliśmy dłuższą przerwę Tak czy siak, może już w pewnym składzie, może nie No zobaczymy jak będzie Więc drodzy słuchacze, dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć